W kolejnym odcinku padloga e, numer 130. E, my w standardowym Bruno. składzie Robert, no Łukasz. E, mamy dzisiaj, tak naprawdę, 1 luty, Jak to nagrywamy? No, e, no i dzisiejszy odcinek e, będzie no, pod znakiem, stał pod znakiem e, rezydenta, tak? Czyli no tak, no bo to w sumie jest jakby taki. No, na świeżo. No, prawie, że nowość, mhm. bo w sumie tak. No tak, no bo to wyszło przecież dzisiaj mamy pierwszy, a to premiera była 25, Piątego, także no. naprawdę, to jakoś naprawdę tak naprawdę minąły no. można powiedzieć tydzień tydzień czasu, tydzień czasu równy, tak. E, no to czyli tak, no to skupimy się właśnie na Resident Evil 2 remake. Remake, tak. E, no ale też powiemy sobie o takiej części Residenta, o której żeśmy też wcześniej nie mówili, jako jakoś gdzieś tak... tam umknęło i no. tak dalej. No jest jeszcze kilka tych części, bo tam przecież nigdy żeśmy też nawet piątki, szóstki nie ruszali, bo wychodziły te wszystkie i no, no, remastery, no, no, no, no, to to no ale kiedyś taki może jakiś gdzieś tam jeszcze zbiorczy odcinek się zrobi tak. o tym wszystkim. No ale też powiemy sobie na początek jako, jako drugi taki tytuł, trochę mniej oczywiście, bo skupimy się na, na tym najnowszej dwójce, ale no. też powiemy o Resident Evil Revelation, Revelation tak. czyli o tym, o tym pierwszym Revelation, bo o tej, o tej dwójce to żeśmy już mówili w odcinku dwudziestym, co prawda, dosyć dawno. No właśnie trzeba mu przypomnieć, bo to kurde tak. już minęło troszeczkę czasu i... Ale żeśmy to, ja pamiętam, że żeśmy to omawiali, bo też jakoś tak od razu po, po premierze od razu żeśmy to wzięli, zaliczyli, to tam nie było za długie. Wtedy też takie dziwne to było, bo tak trochę poszli w jakieś epizody. Epizody, no są tak. Z... No. Tak, tak. No, no tak. bo to, to ogólnie no, są dwie części tego Revelations, powiedzmy, no. i to można traktować jako taki spin-off, nie? No bo to jest takie. No trochę. Z główną serią tam niby trochę ma wspólnego. No bo raczej, no, po... no ale to jeszcze jakieś... będziemy mówić, no, no, tak. No. Ale ta, ta dwójka, taka moim zdaniem, była taka dosyć no, chyba taka najbardziej dziwna z tych takich głównych. Znaczy, no dziwna, bo ona była, no wiadomo, troszkę bardziej rozbudowana no, jakieś niż. jakieś takie detektywistyczne niż... rzeczy niż dwu... tam były. niż jedynka, no... tylko, ale to się wiązało z tym, że tam jeszcze hmm. takie tryby dochodziły jakieś właśnie, bo to potem żeby w kopie grać, jakieś takie tam wyzwania, no, dwie, dwie, dwie postacie tam przełączane. Coś, no a to, to już to już, to już, już inna kwestia tak nie. No i ona też była tak, jak mówiliśmy w, w, stylu, w stylu nie wiem, powiedzmy Girod tej No, że było w formie Live's epizodów. Strange, no, tak, no, że to że na początku tak wyszło, że to można było z, z PlayStation Store właśnie kupować sobie od, jeden od, oddzielnie, oddzielnie. Wstą, no. tak. Później dopiero wyszła wiadomość, później wersja, wersja pudełkowa i cały wszystkie. sezon jakby to, No, tak ja. to takie rozwiązanie No, tutaj. No, ale taki ogólnie średnio udany ten Resident był. No dobra, a my co? My na początek, co jeszcze? Początek lutego. No i co? Mamy, ściągnęliśmy sobie demo Antema. No, to chyba jak wszyscy. Tak, no bo wcześniej było to demo, demo VIP tak zwane tak, dla, to... dla tych ludzi, którzy tam się rejestrowali. No, dla preorderowców tak naprawdę. Dla preorderowców, to... no. albo gdzieś tam wcześniej można się było rejestrować i dostać ten klucz. Tam żeśmy się nie załapali na to, no i teraz niby od dzisiaj, przez trzy dni tak naprawdę, od 1 do 3 lutego jest to demo dostępne. Niby to no, jest nazwane jako, nie wiem, czy jako beta, czy jako demo, już teraz nie, wiem, nie pamiętam, ale jakoś tak. No. no ale niestety, no, próbowaliśmy chyba dzisiaj już od samego rana kilkakrotnie się połączyć z serwerami, BioWare, no i niestety, no, Nie udało się, wczoraj czekamy, tak samo było. Czekamy, czekamy, plansza tytułowa, tak. tylko ten antem i ta, ci piloci tam stoją no, no, no. i tak dalej. No niestety, no. Także będziemy problemy. jeszcze próbować. Zobaczymy, no bo tu w ogóle się już problem pojawił już przy tamtym demie. Że... To, że tamci nawet co grali to mieli problemy. Tak, że... A ci, niektórym się w ogóle nie udało uruchomić. Tak. Nie? On, to ludzie ludzie się... czekali po, po, po, po godzinie tak, czasami, a... żeby... Bo... No niby tam się ten... Ci, ci deklarowali, że oni, to, że oni poprawią to i jakiś tam update się pojawi w międzyczasie, a przed no, tym no, demem No jeszcze się pojawił, nie pojawił, bo coś się, się No ale to dalej jest ten sam problem. No bo w ogóle to, to, to, to demo, które jest dzisiaj dostępne, no to ma być, ono się ogólnie różni trochę od tego dema Vib, że tam jakieś. No no, już się inne, mówi, no tak, no pod inne, zawartości tak. Tak, tam inne misje czy coś a, takiego, a. No, no to także zobaczyć. Ale to mniejsza o to, jakie misje, no warne, żeby no. to czekaj zobaczyć ogarnąć. Tak, no chcieliśmy jak to działa. po prostu nawet nie, nie to, że tam no. jakoś super pograć czy coś, no, ale po prostu zobaczyć jak to wygląda w, na żywo, w tak, ruchu, jakby tak, nie tak. tam gameplay z YouTube'a, tylko po prostu samemu się przekonać jak tam się lata, steruje i no ale niestety, no będziemy jeszcze próbować dzisiaj wieczorem, jutro, no zobaczymy, może to No, no bo to w sumie co miał być ruszy, jakby, tak? jako taki, bo to mm. dzisiaj jakby się zaczęła i do, do niedzieli tam do No tak, dziedziny. No tak że... Oba garnęli eee, temat. Tam. No ale tak czy i siak, no to na no ten 22 luty, no to raczej, raczej mimo wszystko mi się wydaje, że będziemy to chyba brali na premierę. No wiadomo, że wcześniej tydzień wcześniej jest metro. No zobaczymy, no właśnie mówię, na... no ja raczej metro biorę na 100%. A metro, ale... metro na 100%, nie, tylko właśnie tak się czy, zastanawiam. Ale ogarnę temat do hmm. tego czasu, zobaczymy. Tak, bo to jest za, zależy też jak, jak, jak metro będzie rozbudowane, bo to trochę nie wiadomo, czy... No, no mówi się, że jednak dosyć znacznie bardziej niż w poprzedniej części, no... bo to ta taka ta. trochę otwartość świata no... się ma być, pojawić, no to zobaczymy. No ale no tak tak właśnie czy, czy jakby się udało powiedzmy to, to metro gdzieś tam za, za, zaliczyć i wtedy mieć ewentualnie coś żeby właśnie wymienić sobie na antenę no na przykład. Bo to no. wtedy jeszcze metro będzie w dobrej cenie i tak dalej no. no bo metro to co no oni tam nie mają nie będzie chyba żadnego multi ani takich rzeczy. To jest po prostu faboła. Nie, nie, nie, nawet i... by się powiedzieli, tak w ogóle. że metro to w ogóle Metro Kilka, kilka zakończeń chyba ma być coś takiego. A, to, bo ta, nie, ale to, to nawet zależy, tak, tak, zależy od tego co tam... jak ty porozmawiasz tak, tak, z odpowiednimi tak. No, ale antem No ogólnie okay. Metro antem w tym czasie no to już jest, no też można powiedzieć, że jest na celowniku no mimo wszystko. Nie, nie no tak. No, ale samo Bioware też się przyznało, że oni to VIP demo to się nie spodziewali też o przeciążenia serwerów i tak dalej, ale to jest taka standardowa ale... gadka, że Ta, po prostu właśnie. no jak się można nie spodziewać, no, no Ta, to jest taka no. po prostu, także no to jest trochę dziwne. No dobra, no ale to już zostawmy sobie on tema. te premiery lutego, to żeśmy już mówili w tamtym odcinku. Mm. No i teraz co? Mamy, mamy nowy miesiąc, czyli subskrypcje. No tak. Zaczniemy sobie. No nie wiadomo jeszcze co z Game Passem, tak naprawdę, na luty, bo Microsoft tam dał jakieś takie tajemnicze liter, pierwsze literki. No. No bo to chodzi o to, że oni tak wrzucają tak. międzyczasie, czyż ma dojść. No, no, no, nie? Teraz wrzucili wczoraj, ostatni dzień stycznia, wrzucili jeszcze Tomb Raider'a, tego Tomb Raidera, no. Definite Edition, tą tak, jedynkę. Tam jedynkę no. No. No, ona już była w Goldzie, w Właśnie. Plusie, także no. A teraz na luty, no to ciężko powiedzieć, podobno tam Westland 2, jakieś takie rzeczy, no tam ludzie roz... próbują no, bo... rozszyfrować, bo dały A. Microsoft pierwsze litery. Nie, na pewno potwierdzony jest Kragdown, nie? No crackdown tak, no to 15 luty na premierę, nie? Tak, tak, tak no to crackdown tak. jest pewniak, nie? Ale no. poza tym, no poza nim, bo, no, no, no tak. To... A jeszcze co chciałem ten wrócić na chwilę, bo no wiadomo, teraz, że obecnie gramy tam, wzięliśmy się za można powiedzieć za Japończyznę, czyli ogrywamy Kingdom Hearts 3 i Dragon Questa 11, 11 no. na bieżąco, ale co co ciekawe, bo byłem właśnie jak brałem w ten w ubiegły, no w ten wtorek, co był, brałem właśnie tego Kingdom Hearts 3, to razem z tym, razem jak już tam zapłaciłem, wydrukowały no się no. paragony, i ja patrzę co nam mi daje, a dostałem taki kupon na ten właśnie 10% na antema. 10, nie 10%, tylko 10 funtów. 10 funtów? 10 funtów, zniżki. Jak oh. przy zakupie antema, jak pokażę to, to dostajesz off i to jest właśnie zastanawiające, no właśnie. bo już tam czytałem na, na no angielskich forach, że tak, że albo, albo coś jest nie tak z, z tym antemem. Hmm. że A sam, to zaraz takie teorie, no sam, tak. są takie teorie, że, że żeby się okay. dobrze sprzedało ogólnie, żeby wyglądało, to wiesz, no bo takie trochę dziwne, niespotykane, no bo. Bo, bo 10 funtów to jest naprawdę sporo, nie? No Sporowo. i rozumiem, że kupiłem tą Kingdom Heartsa tamtą edycję Deluxe, może dlatego, ale nie wiem. no, a, no właśnie, bo też to to po nie po się Z automatu się wydrukowało, a nawet nie mam zrobionego preordera na Antema, nie. No bo właśnie. to czasami jest z automatów, bo oni widzą w systemie, jak masz preorder na jakieś gry, to tam czasami coś wiesz. No, no to jest ok no to tak jak nie tak, zrobiłem jak tutaj, tak, mam. Ta sieciupka to, się to takie robi rzeczy, no, no, no, że ci daje zdiskę, tak. tak, tak. A tutaj mamy, mam jakowiś u nich w systemie, że mam na przykład preorder na metro, ale na Antema jeszcze nie robiłem, nie? I takie to jest zastanawiające, mm -hmm. że że albo samo Electronic Arts już za bardzo nie wierzy, Kombinuje, bo coś jest nie tak. A, a, albo jest taki, może tak. skąd dostałeś w związku z tym, że, no, no nie wiem, ale że to... wydałeś tyle. Ale to no, nie, jakby to, ja bym nie, jakby to był taki, taki, to taki, to jest za... taki taka kasa z tego, że wydałeś tyle, ale no, to z... wydałeś na sklep, Game a ty i tak wydać dalej, tak, na, na konkretny tytuł. Chodzi tak, o to. Chodzi tak, na to, może możesz przeznaczyć to. Jest nawet napisane, że na zwykłą edycję Anthem albo na edycję Tom Deluxe, czyli zwykła to jest za 50 funtów, czyli jak pójdę zapłacę 40 z tą kartą. No właśnie. Albo ta Deluxe, ona jest chyba za 70 i tam są, y, tam jest jakiś season pass chyba, i, bo tam ma być te, to wiesz, no, no, no. dodatków, ta. coś w Destiny, Co? nie? No wiadomo. I do tego będzie chyba Steelbook, nie no to no to, to jest decyzja, wiesz. Tak, nie? właśnie. No ale mówię, że to takie zastanawiające, no już są teorie spiskowe, czy to aby coś tam nie, nie gra trochę, że oni już tak, wiesz, próbują. No to od razu nie, bo jakby dali na przykład od razu. Na premierę te 40 funtów zamiast 50, jak wszystko, nie? No to, to, to też by może było zastanawiające. No, no, no nie, właśnie. Ciężko powiedzieć, yes, ale no to, tak to się, to się wy, wyjaśni. Tak. No dobra, no ale my już sobie przejdziemy teraz do, do plusa yy, na luty. I, no I trzeba powiedzieć, że to jest ostatni miesiąc plusa, gdzie dostajemy gry na PS3. Bo tak jak Sony zapowiadało, Sony już kończy z grami no, no, z PS3. Tak. i tak. Yy, no, i tutaj, tak, no od PS3, właśnie zaczniemy na PS3, na Wite Dive Kick. No to jakaś taka rysowana chyba biotyka chodzona. Także nie, nie, nie za bardzo wiem, co to tak naprawdę jest. Yy, yy, drugim, drugim, chyba to już na pewno lepszym tytułem jest Metal, Metal Gear Solid 3. My yy, 4, sorry, 4, czwórka Guns of Patriots. Aha. Czyli metal czwórka na PS3, no a. to było całkiem. No pamiętasz, no, to takie no, było dosyć dziwne z tym z no, starym, na... star, starym snakiem, nie. No ale na trójkę to ok, no dobra. Ta, no to jest jeszcze ok. No i trzeba powiedzieć, że jedynka dosyć, znaczy czwórka PS4 dosyć mocno, no bo pierwszy sezon hitmana cały, Aha. czyli to jest naprawdę udane udać. Tego ostatniego hitmana, oczywiście. Znaczy, no bo teraz była no, no, teraz no, premiera dwójki, tak, nie? Tak, no, ale no, to niby jest, tak. A to jest ten pierwszy, no, nie? Pierwszy, ten taki no. No, podzielony na odcinki, nie. No który raczej. też jest też dostępny już od jakiegoś czasu w Game Passie, nie na Xboxie, tak, nie? ten tak? sam, nie? No. Ale naprawdę dobry tytuł, ja tam trochę zacząłem grać, naprawdę jest fajne kombinowanie i tak dalej, jeden z lepszych hitmanów w ostatnich latach. For Honor, także też, też A, dobry tytuł, no Roz, tak. zbudowany. no ja też już miałem wersję pudełkową, pograłem i tak dalej, no bo tam ta mini-kampania, ale tak naprawdę to nastawione na online. No ale cały czas Ubisoft tą grę wspiera, tam mm, mm, różne rzeczy, tych ta, dodatków. dodatków w jest tak na zasadzie, jak, jak wspierany jest ten Rainbow Six Siege, nie? Że, że, że ten. Ale naprawdę, graficznie i tak dalej, klimat. No nie no, parkour tak no to te Pojedynki takie Soulsowe, nie? A. No to, to żeśmy omawiali ten tytuł. A. No i później też PS4, dwa, dwa jakieś mniejsze tytuły Rogue A Aces, czyli jakieś takie latanie samolocikami mm. i Gun House. To też jest jakaś taka japońszczyzna, też jakieś strzelanie. Ciężko powiedzieć tak naprawdę, co to jest, no ale jakaś popierdółko. Mniejsze, jakiś indyczek. Tak. No, także całkiem ok. No, to przede wszystkim ten, no, ten Metal 4 na, na PS3. No i, no, i tutaj Hitman i Honor także no. można powiedzieć, że, że dobre tytuły. Nie, nie? dobre, tytuł, no. no, a z kolei, no, tego pasie, żeśmy już mówili, że pas, pasa oferty nie ma, no, ale Games of mm -hmm. Gold też mi się wydaje, że dosyć mocny, bo, bo przede wszystkim ten bloodstain Course of the Moon, czyli to jest ten, co robiona taka gra była. To jest następ, taki duchowy następca tej klasycznej Castlevani e, Taka A, e, grafika, taka pikselowa, trochę, trochę taka, wiesz, jak, tylko bardziej taka, jak, trochę jak Dead Cells, tylko bardziej, nie, nie taki pikselar, tylko, mhm. tylko tak bardziej, bardziej rysowane, malowane, ale mhm. to jest gra też wspierana na Kickstarterze i tak dalej, także to jest na pewno dobry tytuł i on i on ogólnie chyba ma teraz jakoś premierę, także też się dziwię, że od razu jest, od razu bo tak Bo tak jest, ja pamiętam, ona też, też robiona ze, ze 2-3 lata, chociaż to jest taka niby, by się wydawało mała gierka, ale, ale ogólnie fani tych starych, klasycznych Castelvanii to na to właśnie czekają, z tego co tam czytałem, że, że to jest tytuł taki właśnie, że jak teraz, no wiadomo, że Kastelwani Konami nie robi żadnej, no ale to jest taki tytuł właśnie, że duchowy spadkobierca i tak dalej, że to na pewno warto będzie w to zagrać. No. Y na Xbox One i później Super, super Borber, Borber, e, Bomberman R. Bomberman, o, jest tak, kolejny, no, kolejny oh, co Bomber. prawda, no, ale to jest oh, znowu Lord. jakaś tam e, wersja. E, no i we wstecznej kompatybilności na no, 360 i na WANA tutaj Assassin's Creed Rogue. Także no, szkoda, że to nie jest ta edycja remaster, tylko to jest ta edycja no właśnie, wiesz, ta To jest stara. właśnie ta, co ja grałem kiedyś. No, ale to tam, no wiesz, no ten remaster to była tylko taka sztuka, nie podbita, tam rozdziałka i tak dalej. A tak naprawdę, no to, to jest ta sama gra, tylko po prostu to jest ta wersja z Xboxa 360, nie? Ale jak ktoś nie gra, to na pewno dobry, dobry Assassin? No, w sumie. No i tutaj też ciekawostka, bo gra z pierwszego Xboxa, z tego klasycznego. Star Wars Jedi Academy. Je Jedi Knight Jedi Academy. Jedi Academy, no. Z pierwszego Xboxa. No to, wie, to, mi to z tego kloca. No ja w ogóle akademii no. na kompie grałem z no. czasu. No. Także to jest tytuł. No to no. z ciekawości od palec. Prawda no wiadomo, że to to na czas będzie wyglądać, no. No, ale. Znaczy on tak, No ale nie dam no. ci powiem, że ten gameplay to te, cała zgrybka, no. no. to ma. No bo to, to, ja to PP, nie takie. Tak. No i mówię, no, no. no. To, to są takie tytuły i takie marki, że nawet teraz dostajemy takiego, powiedzmy, klasyka, który ma tam. Nie wiem, ile ta gra ma ładna, ale powiedzmy, no tak, że z 15 to ma, lekko, no. nie? Albo i lepiej. Bo wolę na przykład Kotora, żeby zrobili taki, tylko, wie, żeby no tak żeby tam... No Ale tak, to już jest rozbudowany, no, RPG i tak dalej, no, no to no. Wież, nie. No, ale ty wiesz, jeden no tak, tak, na Tak, tak mówiliśmy, na przykład, że to Arts ma prawa do marki, dlaczego nie zrobią taki Jedi Akademii kolejnego, tak y, w stylu właśnie takim nawet tylko. Ale z, nawet z, z jakby ci powiem, że już na łatwiznę, łatwi, łatwi, żeby remake, remake zrobić. Remaster to nie, tylko Remake, remake Taki porządek zrobił Także moim zdaniem, no i plus, i Gold w tym miesiącu całkiem całkiem. Bo ten no. Bloodstained na pewno daje radę, Star Wars to z ciekawości, z ciekawości chociaż, nie. że gra z, z dwóch generacji w tył, no, tak naprawdę, no, to będzie, wiesz... No. no i do tego Assassin's Creed Rogue, który też jest dobrym tytułem. No, okay. no dobra, no e, no i co, no i teraz sobie przejdziemy już do, do omawiania gier, e, czyli co, Resident Evil Revelation tak zwany. No i co, pierwotnie gra ukazała się na 3DS-a, to był taki, można powiedzieć swego czasu, taki trochę wyskok jakby kapkomu, że taki wtedy 3DS miał też premierę chyba jakoś niedługo i właśnie to był taki ekskluzyw na początek, bo to był 2012 rok, styczeń, czyli dokładnie naprawdę 7-7 lat temu. No. Już ta gra wyszła. I dopiero później, w 2013, w maju, wyszła na Xboxa 360 na PS3 na Wii U. To ja też pamiętam tą wersję na Wii U, bo ona korzystała z tego tabletopada. To też się fajnie grało cała mapa się wyświetlała. To też tak. wtedy Wii U mieliśmy, ale żeśmy jakoś tak to nas I tak ja później trochę, Miałem później do Wii U jeszcze drugi raz, ale to jakoś tak właśnie. Coś tam chyba się trochę żałowało, że się tego nie ograło, bo to na, no. na tym Wii U by się naprawdę fajnie grało z tym, z tym tabletem. Tak. Nie? Dopiero później jak się zapowiedzieli tak. wersję na, na, na resztę konsol, no to... No i dopiero 2017 sierpień PS4 Xbox One i 2017 listopad na Switcha. To, no to na Switcha też by się naprawdę tak. fajnie grało. Nie? A teraz a propos Switcha, no to tak wszyscy się spodziewali tej nowej wersji. My tak mówiliśmy, że tam może byśmy też Switcha. No tak człowiek trochę myśli o tym Switchu cały czas. No nie no tak. A tu się okazało, że Nintendo właśnie jakieś już wyciekły tam jakieś zdjęcia i tak dalej. Że to jednak będzie Switch Mini. Że to a. będzie nowa wersja Switcha, ale w formie Mini, takiej przenośnej, typowo handelowej konsolki takiej jak Vita. Jak niestety wita. bez dokowania, tylko Switch ciekaw. po prostu z ekranem i bez odczepianych tych joy Tylko po prostu jedna jedna była jako jedna konsola. Także ja już jestem niezainteresowany raczej. Ja no już, ta, już, nie, nie. To już nie, to kupić. to, już Bo... nie, no, to się i tak kupi prędzej czy później tą wersję no, normalną. To jest dla mnie jakiś taki ja myślałem, że to sensu. te plotki, które były, że no. właśnie, że wiesz, że nowy Nowy switch z lepszym ekranem, z lepszą baterią, poprawione J-Cony, no to ok, nie? Tak. Jakaś tam inna cena, coś, nie wiem, taniej, drożej, no ale jakoś trochę inna konsola. A tutaj się okazuje, że to będzie switch mini. I on będzie rzeczywiście tańszy, będzie te wszystkie gry obsługiwał, ale niestety to jest tylko switch w wersji takiej przenośnej, nie? Bez możliwości podłączenia pokładu do TV? Tak, nie. A co z odciętymi i te gierki takie ruchowe powiedzmy? No to odpadło. to switch. No. Te wszystkie pierdoły, co te kulki się no, tam. No, no, czy tej... No, no, no, no, no, no, nie było. wiem, no, to taka dziwna decyzja. No. No, okay. no dobra, no ale przechodzimy już do. do tego Revelation. No i co? No i to, jak mówiliśmy, no ten Revelation no, to jest taki, można powiedzieć, spin-off od głównej serii, czyli fabularnie, no, to rozgrywa się to między czwartą i piątą odsłoną tych głównych rezydentów. To jest tak umiejscowione na jego no, no, no, czasu. Tak. No jak się dzieje się w 2005 roku. i No i będziemy tutaj towarzyszyć Jill Valentine i Parker Lushian, jakiś kolej w ogóle no, ciężko powiedzieć. Tak, on taki, taki... No, Jill Valentine no, to jest ogólnie postać kojarzona no. z serią i tak dalej. I tak, no. A ten Parker, no to ciężko powiedzieć, bo on jest jakiś z organizacji, która. Jakiś tam BSA, i, o, i oni się zajmują właśnie poszukiwaniem Chrisa Ritfielda. Tym razem znowu. Nie? Tak dwójce tutaj szukaliśmy Chrisa, bo Kler szuka brata. Problemy, problemy z orientacją gościa. Tak. <laughs> A tutaj no, znowu jest ten Chris poszukiwany. Poszukiwany. No i tak naprawdę ta Jill i ten, i, i ten Parker, czyli ci powiedzmy para, para, para agentów strafia yy, na ten na, na statek, tak? no. Queen Zenobia to się nazywa ten, ten Zenobia, no, to jest tak, że jak tak. się nazywa na te Zenobi, no ale tam z takim o tym Ale filmem, też że, że jest, lokacje, jest, jest Później jest tu nie ten statek, jak drugi się okazuje no. bliźniaczy i no. on się inaczej nazywa. No. Regalia chyba czy coś takiego. No, a to się okazał, to jest dosłownie to mm. kopia, nie? Kopia. no bo to fabularnie tam jest takie. Tak, tak, tak, tak, tak, no <śmiech> no i to w ogóle chodzi o to, że gdzieś tam na tym statku Zenobia doszło do wybuchu em, ep, epidemii. No. Wirus, wirus T, tak zwany, tam wiadomo, że Umbrella i tak dalej, no i on zmieniał, no i tym razem to są, jakby nie, nie poszli w zombiaki, tylko że wirus zmieniał ludzi w potwory tak naprawdę, w takie kreatury. Nie, nie było zombiaków. Fakt. Dziwne te, te stwory takie tak, jakieś, no, to, no, no... Tak, no bo to jest ogólnie spinał, no to tak chcieli no, coś innego coś, trochę zrobić. No faktycznie zrobić. zupełnie inne te, te, te stwory, tak troszeczkę tak. bo trzeba było, trzeba było się przestawić, że to, że mhm. to nie do końca mhm. się jakby wiąże tak, z, tak, z tymi tak. słynnymi ząbiakami w, no, w różnej wersji, tak? No, no. No fakt no i, no i tutaj po prostu jest tak trochę inaczej zrobione, bo to jest tak, ten Revelation dwójka no tak jak mówiliśmy, on już był tak podzielony typowo na takie epizody, nawet no był tak w epizodach sprzedawany, nie? No to też tam epizody a, po podzielone, a, tylko, że... Tak, to, tylko, że tutaj tak, jest jako jedna całość, tylko, tylko, całość. tylko że tak zrobiona właśnie tych epizodów dokładnie mamy 12. Hmm. No, i gra, tak, do, trzeba powiedzieć, że co, no, że tak, tak dosyć, dosyć długo. Nie, nie była taka krótka i też nie było. No, tak, obaw w sam raz powiedzmy to jakieś tam, no nie wiem, do, do, do 15 godzin, mniej więcej, gdzieś no, tak, nie? pamiętam. Tak, no. tam, gdzieś tak z, z, godzina, z godzina z hakiem na epizod, gdzieś tak trzeba było liczyć, No, tam... no, no, no, no, no, ja tak, czemu, no, nie wiem, przy tam, przy siódmym tak. czy przy, siódmy, przy, przy, przy tylko, ósmym że... epizodzie to tam tak. chodziło w Gęcach chyba 6-7 godzin, mhm. nie? No, tak mówię, no, tak mniej więcej. No. Tylko, że tak był też, trochę czy można było zakręcić, z tego co pamiętam, że po prostu. Dużo tego też backtrackingu, no z tego zresztą tak, rezydenty tak. słyną, ale tak, tak. Nie, nie było też powiedziane, może nie, nie to, że, w, że wprost, ale tak naprawdę, no to kręcenie się po tym statku, góra, dół, różne piętra różne i tak, piętra, tak dalej, pokłady. No, pokłady także. Pokłady, no. No nie, to było momentami, to było, to też jeszcze trzeba powiedzieć, że to troszkę, takie... to zupełnie monotonne bo, bo ta grafika mogłaby być troszkę inna. No, tam cały było... czas był ten taki szaro-niebieski. Tak. i taki... to czasami się naprawdę można <krym> było zakręcić, gdzie tak, ja, czy tak, ja tu tak. byłem i tak dalej. No niby była mapa, ale ta mapa niestety tutaj, tutaj no, nie wyszła, no, no, bo tak, to tak. było pokazane nie tak, jak na przykład jest, to o tym będzie mówić mhm. w tym kolejnym rezydencie, tj, taka jakby klasyczna płaska tutaj, no, no to, no wiadomo, że statek ma tam swoje poziomy, ale to jakoś tak, tak nie jak to, nie mnie to te mapy że... takie 3D to denerwują czasami. 3D i tam, ci powiem, no. tu nie, nie nie pomagało. Tak, tak. Wcale nie pomagało. Tam było niby pokazane gdzie taka. Gdzie mapa, jesteś, mapa jest, w, gdzie, w stylu hologramu, nie, że, że, tak, bo w starych tak. klasycznych rezydentach, nawet z PlayStation 1, to masz po prostu jakby płaska kartka, najlepiej, że tak. i wtedy masz. Tak, wiesz, tak, i nawet teraz, bo właśnie to będziemy o tym mówić, że no to, tutaj to poprawili to parę rzeczy, to, tak, tak, to ale, naprawdę to się no, sprawdzało. No, w praktyce, tutaj te takie nie? mapy, że gdzieś tam przekręcasz z góry, na dół i tak naprawdę no, się zakręcisz, no. nie wiesz gdzie jesteś, które, jakie schody. Tak, tak. Także to jest naprawdę tak. No i co tam z nowości to tutaj było też jakieś takie dodane, takie urządzenie skanujące, z że tam Tak, bo to się zbierało jakieś dane, na przykład się nie? No się tam gdzieś znajdowało. Bo to przez skanowanie to też znajdywać takie ukryte przedmioty, to też trzeba było pamiętać, że to jakieś nowe pomieszczenie trzeba było skanować i się pojawiało na przykład, patrzę amunicja na przykład. Normalnie nie było widać. Nie, nie, nie, nie? było widać, no, no. A no. poza tym się skanowało, za to się tam dostawało jakieś, jakieś nie pamiętam. To takie to i tak dalej, trochę arkendowe rozwiązania bo... przeciwnika jak się załatwiło mm. na przykład, nie? Ale z tym, że to można było skanować go jeszcze za go załatwić, no. później jeszcze po załatwieniu, także. No, bo takie to tam byłeś jakoś oceniany też no. na koniec epizodu, czy coś tam? Nie, to takie było, Tak, ale to skanowanie to by się tam przydawało do czegoś, tak. bo za coś się dostawało. Tego mówię, że tak. To jest taka, ona pierwotnie w ogóle, ta wersja była robiona z myślą o konsoli Nintendo 3DS, czyli o, o dosyć słabej no. konsoli przenośnej. I dopiero później zrobiono z tego taki remaster HD powiedzmy, na PC i, to, i na konsolę I to powiem Ci, że to właśnie to, to trochę widać było. Widać, że, mimo że, wszystko, że oni tam tak. pociągnęli troszeczkę tą rozdziałkę i tak dalej, ale graficznie... Tylko, że te takie rozwiązania, te, te kamera redzania, no, i tak no. dalej, no to tak nie do końca trochę... Bo już na przykład, tak porównuje na przykład dwójka, która już wyszła hmm. później, to już ona wyglądała jednak lepiej, mimo wszystko, zresztą, nie, jeśli chodzi o No tak, że dwójka to już jest tekstu. bajka, to, że to tak naprawdę hmm. nazywa się Revelation, ale to tam z tą no. jedynką to tak... No to powiedzę, tam, tam średnio połączone no trochę, ale no... Tak, już mówił o tej, o tej serii. no, no tak, bo tak, tak, tylko że. Jest jakaś tam Tak, tak to... tylko że ta, ta, ta dwójka to powiedzmy była już robiona jakby na konsolę chyba tej generacji, nie ogólnie. No, tak. Powiedzmy, no. No dobra, no ale ten Revelation, no co? No i jeszcze taki był dodatek do, do kampanii singlowej, jeszcze tak zwany był Ride Mode, czyli taki zestaw takich, takich misji, jakby powiedzmy takich challenge, takich mogliśmy je przechodzić razem albo, albo w dwójkę. Taki. taki tam chyba niby, niby taki kobyl kanapowy, że w dwie postacie, jakoś można było to przechodzić. Po prostu mm. coś takiego, jak teraz jest tym ten, ten tryb Survivor. Tutaj będziemy mówić, będziemy mówić w dwójce też, że po prostu na, na czas jakiś tam fragment przejść i po prostu z ograniczoną amunicją, apteczkami po prostu taki challenge, żeby, żeby tak. przejść. Tym, tak jak jest tym komandosem Hankiem się przechodziło, tak? Mm. E, no dobra, no tak naprawdę no, to, to jest taka no, część, tak jak mówiliśmy, no już spin i tak dalej. Tam później jeszcze, jeżeli chodzi o lokacje, no to jest nie tylko tak jak mówiłeś, że jeden statek, drugi statek. Ale jest jeszcze takie na przykład takie jakieś włoskie miasteczko portowe, takie później się pojawia. jakieś taka właśnie ta lokacja, gdzie tam gramy tym, tym drugim, tym, tym. No tak ale to jest krótko, to jest taki taki mały kawałek, ale tu jednak takim, tam z 80% tak. z nami, to na tym statku spędzasz. Nie, nie na jednym albo drugim. Nie? No, no. no i jakieś takie jeszcze rzeczy, jak, takie jakieś jaskinie, tak? Tym drugim kolesiem gramy, tym agentem niby. Bo to raz gramy, raz gramy Jill, a raz gramy Nimi, to tak się tak no oni, skacze oni, jak w serialu trochę. Ta, no, no oni się później spotykają, i tak później tak. już się. razem, nie? Tak, ale no. z tego, co tam jeszcze kojarzymy, to, to właśnie były takie lokacje, że, że właśnie gdzieś tam takie zimowe jaskinie, jakieś takie jakby w takiej kurce puchowej z kapturem, to to było dosyć mm -hmm. dosyć spoko, nie, zrobione. No ale mówię, no taka część, powiedzmy, że no wiadomo, że dla fanów, dla fanów rezydenta to jest jak najbardziej, jak najbardziej okay. Nie można nagle, tylko że ona tak odstawała i odstaje, no. do tej pory na, pod kątem też wykonania no, no, to widać tak, jakoś nie, bo no. to, jakoś tak, to bardziej się rzuca w oczy niż na przykład, nie wiem przym, no. przy, nie wiem, rezydencie, no pomijam tym, co będziemy rozmawiać, bo to jest inna bajka, nie? Tylko, na przykład, nie wiem, czy, czy to zerówka załóżmy mm. pod, pod, pod uwagę, czy, czy jedynkę w ogóle rezydenta pierwszego. No tak, nie? że tamte miały statyczne kamery, a tu jest, no, no, no, to jest no. jaka, taka trochę nowość, że, że ten Revelation no to ma, jest taka grafika typowo 3D, no i kamera tak, podąża tak. za plecami, nie? No, no. no i tu wreszcie chyba chyba to jest jako. Ten Revelation chyba był pierwszą częścią ogólnie rezydentów, yy, gdzie można było iść i strzelać, bo rezydenty ogólnie z tego te pierwsze słynęły, że no, niestety no, to, strzelać to, można to. było tylko stojąc. Tak. To czynność. nawet chyba czwórka tak miała, że czwórka była w tej, tej, tej bo czwórka to była taka rewolucja, rewolucja, bo to pełne w tej hiszpańskiej iść. wiosce tak, i tak żeść. dalej. Nie? Ale, ale, też tam... ale tam było chyba też, że, że jak strzelałeś, to nie mogłeś w czasie biegu Nie, chyba nie, właśnie czwórka Rześci. jeszcze nie, ale właśnie ten Revelation i dopiero od piątki, piątki chyba, piątka, tak. szóstka dopiero no, można, no. Było, można było jakby iść i strzelać. No to było dosyć... To się wydaje teraz w ogóle jakieś takie archaiczne, dziwne, no ale na tamte no, no, czasy było. tak było i tak się grało. Nie? No to jakże jak przypomnę, jak się ja. grało w jedynkę, że się musiałeś obrócić, mm. się zatrzymać w prawo, lewo. No to, to mówię, no to, to już w to sobie ogóle nie wyobrażam. Chyba no. na przykład, no, no ale no. Jakoś wtedy. No wtedy było ok, Tam. nie. No, no dobra, no, no ale no dobra, no to już na na tym częścią się nie, nie będziemy za bardzo skupiać, bo tak jak mówimy, no nie jest to jakiś za specjalnie dobry rezydent ogólnie w całej serii. No i teraz jeszcze tak, zanim przejdziemy do dwójki, to takie coraz bardziej się pojawiają yy, yy, yy, już takie nawiązania i plotki o właśnie o ósemce tak trochę. No bo też trzeba powiedzieć, że ten revelation jest tak, można powiedzieć. No, no tam te plotki w, tak. w, ten, wy, wyciekły, że się robi ósemka, ale to, to, to dla no mnie. tak, ale to podobno jest... jedna ekipa robi ósemkę, a druga ekipa robi tego, remake'a trójki, nie. A, no tak a, no, a racja tak, tak naprawdę to mówi się, że nie wiadomo co będzie za bardzo pierwsze ale chyba raczej będzie właśnie ósemka a dopiero później będzie remake trójki że oni wolą jednak ten remake wydać jakby właśnie tak jakby no, przeplatać no, chyba coś kombinują, bo w tak. złe no wiadomo, że tego remake'a to jest chyba raczej Szybciej dogarnąć z przypadku no, ja no, no Ale wiesz, no, tam dwójkę też trochę robili, nie? Bo... No, no niby, no ale to wiesz. No, nowy tytuł, tej dwójce to, nowy, to nawet kiedyś były plotki, że jeszcze na tamtą generację miała być, że, że, że, że, że, że po tym 0-1 to mieli robić właśnie takiego mm. remake'a dwójki jeszcze na PS3 i na Xbox 360. No ale zdecydowali no, no się, że żeby... poczekać i tak dalej. Nie? No nie no, powiedzmy, że to bok, mm. wiesz, no jest ok, no ale to też by na twójce przecież prostu bez problemu, nie, mm. no, nie ma jakichś takich. Jakieś... A czy nie, no mówisz o tym o tym teraz? Tak, tak, oh. o tym nowym o tej długiej No, no nie, nie wiem, no z tymi no, twarzami. Co z ja tym... wiem, już przesady. To no, tam to było, liskiej, tak jest, tej, no to tak. No, może rozdziałka to troszkę niższa. No dobra, no nieważne, No nie, w karakterze... no to modele postaci, no to raczej nie, nie, no, bo twarze czy coś, no to jest wiesz, nie? No ale to będziemy mówić o tym, a no, co do tej. Yy... Co do tej ósemki, no to jednak się mówi, że jednak będzie kapką rezygnował z tej kamery FPP, że będzie z powrotem TPP, że to jednak mm. tak jak ten jak, jak dwójka, właśnie ten remake. Że, pozabić... że jednak ósemka będzie normalnie właśnie z kamery takiej TPP. No, no. nie wiem, no bo to podobno bo ta siódemka no, to była wymuszona tym ta, ta kamera, tym VR-em, nie? Bo no ale naprawdę... to się okazało, że to była taka nowość i to się jednak sprawdziło, to nie był problem. Tak. Tak I to i to wiem. poszło w te nowe horrory, które takie były na czasie, że Outlast, no. te wszystkie takie. No, takie wracanie się trochę jakby wstecz to w pewnym sensie, nie? No nie no. wiem, no podobno, że to jednak się za bardzo graczą ogólnie A, i te opinie i tak ja dalej. Wiem. Że, że, że, że, jakim że żeby nie VR, to podobno by w ogóle właśnie k też była z takiej normalnej kamery. Nie? No ale, to, no ale to jednak klimat był no, z tej, tej takiej kamery z oczu. No, nie? No. Nawet bez vr Bez VR no bo takie, to było, było, było. FPP, nie? Tak samo jak poszli, no, jak, jak ten teaser PT, nie? Tego Silent Hilla. No to gdzieś ktoś kiedyś myślał, że Silent Hill może być z kamery FPP, mm. a tu jednak to PT, no jakby zrobili na taką grę, no to była massacre. No, no ale to robiło wrażenie jednak. Tak, takie no, no i tutaj, ale rezy no, no czy... siódemka rezydenta, no to też moje zdanie, bo no, to też jeden z lepszych rezydentów ogólnie, nawet, nie? nie. Tam ale wiesz, się... no, to, no to zobaczymy, bo to na razie jest takie no. gdybanie, bo może być tako, żeby działo, może być taka opcja, że ty możesz sobie ustawić i tak, i tak. To no mogłoby no, być wybór, tak. No. Jak Red Dead, Red, Dead Red Dead Redemption 2 się dało, no to, no. to takiej gry się nie da, nie, Żeby zmienić kamerę, no ale zobaczymy, nie. No, ale podobno, że jeszcze te o że nie dość, że powrót do, do, do kamery takiej z trzeciej, tej jakby z trzeciej osoby, no to jeszcze, że <śmiech> podobno jakaś fabuła, że gdzieś będziemy grać na jakiejś wyspie, nie. Jakieś motywy z jakąś halucynacją, no to też mi się trochę nie podoba, mm -hmm. bo podobno, że jakieś takie motywy, że coś takie trochę nadprzyrodzone rzeczy, mm -hmm. że nie tylko zombiaki, ale jakieś takie wiesz. No masz, jakieś żeby zwidy, nie jazdy, jazdy, no nie? Bo to tutaj trochę... ten motyw, taki no, jednak, był jakąś, mimo wszystko, jako Ta. taką nowość, to się udało Ta. im to pociągnąć jakoś w takim kierunku dobrym. Ta. Bo tutaj niby też jakby z, była w siódemce rezygnacja jakby z zombiaków i motyw tak. jakby, jakby zaginionej żony, porwanej żony przez psychopatów no, no. na farmie. To takie właśnie motyw popularnie? Moty tak. to, to, to, to, to tak naprawdę hmm. przez większość gry to nie było kompletnie powiązane z, z rezydentami. Jako no taki, tak, no ale później, tam, czym bardziej później się, to się pojawiła ta, się, ta tak. No ale to właśnie to się okazało, że No i, no i sprawiło, jednak, no. jednak to się łączy też jakby z tym Revelation, tak. no bo to jest jakby ten statek rozbity Tak, tak później. Tego, ten statek. No. No, także, no i później już się pojawia właśnie motyw z i tak dalej, nie? No. Że, że jednak to tak, były to, efekty, no. jakby że tego to oni, wirusa, tak, który był przewożony robili, no. na statku, no, nie? No. i tak dalej. No, no i jeszcze cały czas, jak do siódemki, ja też bym chciał wrócić, no i ten, no i ten, ten, ten, ten, ten spróbować tych dodatków też, to do end of Zoe, i nie? No, no, nie, bo wyszło, ona też no. niestety w promocji była. Te, te dodatki, czy te, te taśmy takie różne, nie? Bo tam są takie, że tam, tak, tak, tak. że tam na przykład, no i tam też takie z jajem są niektóre, że tam na przykład ten, ten ojciec ten całej rodziny, no. ten baker, tak? On no, na... nie pamiętam, no wiadomo. No a ten główny, ten, ten ojczulek miał ma urodziny i ty mu musisz na przykład jedzenie przynosić, nie? I on wtedy na czas jakieś takie, takie jaja, nie? I on siedzi w czapeczce takie urodzinowej, tutaj serpentynki, a ty mu przynosisz jakieś torty, jakieś tam, jakieś nie wiem, no ale to też takie jaja, opcjonalne. Nie? Ale bardziej mnie ciekawi właśnie ten ten dodatek lękł do bo tam jest podobno rozwinięcie. No, no, tak, bo tak, tam tak, była ta tak, żona było. przecież i była właśnie ta, ta, ta tytułowa Zoe, nie, no. Tam były dwie te laski, nie pamiętasz? Z tym, no. tym głównym bohaterem. No dobra, no ale już przechodzimy sobie do, teraz do remakeu dwójki. No i też na koniec my będziemy trochę mówić o spoilerach. No jak ktoś nie grał, no to tam na końcu może nie, nie słucha. Bo też są różne zakończenia, i tak dalej. No to także trochę będzie spoilerów, jakby na końcu. Mm. Ale ja no to mówię, że ktoś mnie nagle w większości ludzi grało. No no tak, no, tylko że jest dosyć, mówię, że jest dosyć wcześnie, no, bo, bo, bo tak naprawdę A, mówimy mm -hmm. jakby tydzień, dopiero już tydzień po premierze, dosyć szybko, nie? No, no i co, no, no ale też trzeba powiedzieć, że ja się tak nie spodziewałem, że tak się szybko dosyć z tym mówimy, bo ja to tak naprawdę, jak wzięliśmy w piątek na premierę, to ja to już w poniedziałek miałem skończone mm. dwa razy. Także to jest. Zależy tak, no, no, no, no, wiele... ile czasu poświęcić, no, no, no. bo, bo ja też pamiętam bardzo może dwa podejścia bym to zaliczył, tylko jak go tak, tak się to rozdzieliłem, mówię, dawać bo. No no, no ale Chcesz ja tak odpocząć? mówię, tak, tak pierwsze podejście no to 11 godzin, no. bo zaczęliśmy, ja zacząłem Kler i ty też kler. Tak, nie? ja tak. zacząłem akurat. No to 11 godzin pierwsze podejście, a drugie podejście Leonem to 75 godziny. A. I to też tak. Nie, no wiadomo, że nie... druga postać jest krótsza, bo, bo to już nawet ja też zacząłem, no, nie, już mi się jakoś nie chciało kończyć mm. jeszcze raz, y, chociaż wypadałoby chociaż lone przejść, bo tam jest troszkę inna ścieżka. Ale powiedzmy ten początek zaliczyłem, no, no, no, no to widać od razu, bo wiesz, gdzie masz iść, co, gdzie jest. Ja tak. wiedziałem już, już mm. na pamięć, no, no, no, gdzie jest konkretnie, jak, gdzie jaka broń leży no, no, no, no. niemal, że wie. No to było tak. moment, moment dosłownie, mm. te pierwsze, ale, pierwsze tak. nie wiem, dwie godzinki mniej więcej zaliczyłem. To, to też, no możemy od tego w sumie zacząć, że to jest tak zrobione, że żeby tak naprawdę jakby poznać właśnie to pełne zakończenie no to właśnie trzeba przejść dwa razy bo jest zupełnie inny później na końcu masz dodatkowy no filmik. tak gramy dwa razy przejść znaczy no dwoma postaciami ale też dobrze że zaliczy sobie na przykład że klej przechodzi dwa razy nie no ale to jest, no tak, bo, bo jak, Drugi bo... raz na Game Plus, to się tak naprawdę i ma to jest, wtedy... to jest tak naprawdę second run, to się mówi. Second że tak, run, tak. Tak, tak. naprawdę, żeby jakbyś, postać. Żebyś, żebyś zobaczył jakby wszystko, to musisz przejść grę cztery razy. Cztery razy, tak. Tak, no ale ja, ja na przykład przeszedłem Claire yy, za pierwszym razem i później nie grałem jakby New Game Leonem, tylko grałem, się pojawia o, w opcjach second run. Drugi, drugi, jakby drugie przejście, i wtedy wybierasz second run, i, to, i wtedy gra jest, jest trudniejsza, no czyli silnicy tak, tak. są mocniejsi. No. I zaczynasz Leonem i jest w ogóle pominięty cały ten początek ze stacją benzynową i tak dalej, tylko od razu mm. zaczynasz, bo... bo jest... A to nie, to ja zacząłem normalnie Leonem. No, to jako... zacząłeś, no, no ja wiem, no. a ja później z ciekawości też zacząłem normalnie, no. bo myślałem, że będzie trochę inaczej, ale to niestety... Początek był taki sam. Ten, ta ciężarówka i tak dalej, to jest takie samo, ale jak zaczynasz właśnie ten second run, to a. masz pominięty całą stację benzynową, cały ten początek drogi do komisariatu mm -hmm. i tak naprawdę a. zaczynasz od tej scenki, gdzie oni się rozdzielili... Czego nie rozdzielili, tylko ty wchodzisz jakby od tyłu i jest taka, jak grasz Claire, to masz takie tylne wejście, takimi jakby schodami schodami na dół, jest zamknięte jest taka scenka, gdzie są takie zombiaki przy tak, i ona gada z tym Leonem tak, tak, to ty wtedy się. zaczynasz właśnie w tym momencie Bo, a to jest drzwi tak na... zablokowane są tak, i a, to, a dla no. Leona to jest odblokowany z tyłu ten tak. dziedziniec cały Aha. I, i tak naprawdę to jest, jakbyś to przyrównał tak na, li na linii czasu do Claire, to to jest jakaś, jakaś go dobra godzina już masz do przodu, jesteś jakby. Mm -hmm. Że zaczynasz już tam, gdzie kler jest, jest po godzinie gry, no, no, no. to ty jesteś dopiero w tym no miejscu. Tak, no albo się to, nie no, to powiedziałem no, tak znaczy. nie, nie sprawdziłem, że to by ja się wydawało, że to będzie ten drugi raz bo zaczynam kler, tylko że jakby z odblokowanym, znaczy z tym co mam i tak dalej, tylko że tam wciąż no nie, i właśnie, nie, tak. no nie wiedziałem, że to jest może grać w tym to A to jest, sposób, to jest tak jakbyś, to jest ten drugi run to jest tak na zasadzie takiej, że jakby. W tym samym czasie jak ty chodzisz Leonem, to Kler to robi te swoje rzeczy, co ty robisz no, w pierwszym no, no. ranie. A, I ja na przykład no idę gdzieś w jakieś miejsce, a tam już jest na przykład za, coś zamontowane i już są otworzone te drzwi, które ja robiłem, tą zagadkę, Kler, Powiedzmy, no wiesz o co chodzi. No, no. Albo na przykład są szafki pootwierane i tych przedmiotów już nie ma, bo Kler je wzięła, wzięła w pierwszym ranie. A. To o to chodzi, że to jest tym jakby w tym samym w tym samym no, tak, momencie. Ale no, a jak jest ze skrzynią i tak dalej? A ze skrzynią nie, ze skrzynią jest jednak pusta i nie ma rzeczy. Może no, to było łączone, nie, nie, nie. to by no, tak. miało sens. bo no, klar, to ja tam zostawiłem o matku. Kurde, no, tam to, to normalne, no. tak. normalnym tym, tym pierwszym no, no, no. razem to... Ale tu to naprawdę, było... to tak to na koleri. początku nie wiedziałem za bardzo tym Leonem później, że mówię co jest z tego, ale to już się naprawdę zrobiło dosyć, bo raz, że było jakby mniej amunicji, czyli zębiaki naprawdę już byli trudniejsi, bo te, te 6-7 strzałów w głowę ze zwykłej broni, żeby on padł w ogóle. No. Takie jakieś no. rzeczy się pojawiały, takie... No ale też, też tak muszę powiedzieć, że jakby no to zakończenie i tak dalej, no to będziemy tam może na końcu jeszcze powiemy, że, że moim zdaniem to jakby ta, to przejście lona jest trochę ciekawsze, mimo wszystko. Jakieś takie bardziej. Hmm. Bardziej takie, mniej jest tego Tytana, który za tą łazi, bardziej na spokojnie możesz sobie wiesz. Trochę tak, po, bo później z tym Tytanem, no to jeszcze do tego przejdziemy, tak, tak. Ale, ale po Potem prostu w kotka Aha. i myszkę z nim było, a tutaj on się pojawia tak naprawdę gdzie tam. Gdzie przy tym śmigłowcu gasimy tą wodą, ten śmigłowiec, on się tam pojawia tak się również. Pojawia. A później tak trochę, no było tam z nim powiedzmy wganianego, ale jego nie ma aż tak duże, jak w przejściu Kler. No ma. bo nie, później jest to takiego no. się jak się po momencie to już praktycznie cały mhm. czas on jest do, niemal za tą lata, tam w tak. no, no, no, no, aż tak. do momentu kiedy ty tam dochodzisz musisz, musisz fabularnie coś zmieniać zmieniać w tak. ogóle tak. no to już jest w ogóle i no, on beka. jest po prostu i on jest partyzanta że ty, ja no, ja tam grałem na słuchawkach, to ja sobie go nasłuchiwałem nie no to było fajnie, że on gdzieś łazi, Szaf, gdzie no, się, łazi, no. nie? to tak czasami wiesz tym on tylko ci nie wchodził do tego pokoju ze skrzynią i z maszyną do pisania do tego save roomu ci nie wchodził tam byłeś na pewno bezpieczny. No ale to zależy gdzie, bo na przykład od tego głównego holu to Nie no, główny hol, ta, ale mówię, takie, gdzie były takie tak, oddzielone, tak. oddzielone drzwiami, oddzielone. to nie, to A nie wchodził. Tak. Ale potrafił już na przykład, że wychodzi, że on już idzie, nie? Tak. No, ale ja czasami to już, jak miałem dużo apteczek, to, to nawet na niego szedłem i się liczyłem z tym, że jak ci raz walnie, to tam ci zabierze trochę, no ale, tak, ja ale to, go ominiesz, tak, nie? Tak, ale bo... ja to robiłem, jak miałem na przykład, że już wie, no, no. ja to po prostu bo to ja mu nic już miałem, ten, bo na, akurat ma nie masz ma od granaty, ma tą granatnik, no to on się nie. okazuje sprawdzał. To ja że powiem, miałem na tyle, że co jakiś czas go walnęłem, to wtedy on, on się zatrzymywał. On, znaczy, nie, on no, bo się, się zabić nie da. Nie, nie on się zatrzymywał, on przesypiał, nie? I w można no, było koło niego przejść, tak. coś, i on przez jakiś czas, zanim się aktywował, tak, no, no. to już byłeś daleko, nie? A ja to tak staram się go właśnie wyciągnąć, taki <gry> większy, jakby większy plac, czy coś, i po prostu biegać, koło, przebiegać koło niego, bo jak on robił ten ruch taki, że chciał cię niby złapać, czy walnąć, no. to to trwało tyle, że ty praktycznie pod jego nogami, gdzieś tam pod ręką, mów, no że przebiegał. Tak. No, ale i... czasami za blisko to potrafił za tą ręką złapać, tak, czy tak, tak. za szyję, coś to już jest. Ościane go. Nie było tak, żeby musiał cię chyba tam ze dwa razy nie, Przynajmniej raz, czy trzy złapać, żeby cię zabić. Nie no. tam, żeby... Dlatego, że ja się tam gdzieś yy, trochę takie były momenty, że gdzieś tam na przykład nie dość on, to jeszcze ze trzech, czterech zębiaków. I to, już, tak, to w tak. ciasnym pomieszczeniu to, to już się robi problem, problem no, tak, bo tak. tu zębiaka próbujesz ustrzelić, ten ci tu przeszkadza no, no. i tak dalej, nie, ale to... no i takie trochę mówię, taka niekonsekwencja, jakby z tym drugim ranem, jest, że, że, że na przykład ta zagadka tu niby Kler to zrobiła i tak dalej, ale to znowu, na przykład ta, z medalionami na początku, to musisz zrobić znowu. To jest a, takie dziwne. A to dziwne tu, no, że tu jest niby, wiesz, że ona. Yy, żeby jakby, się zebrać te, te medaliony. Tak, i no to jest tak, no, ciężko powiedzieć, no bo tu gdzieś trafiam, wchodzę do pomieszczenia i ewidentnie ona tu była, bo są szafki pootwierane tak no. jakby w tym samym czasie mm -hmm. przede mną, a znowu zagadka z medalionami jest do zrobienia, czyli ona jeszcze jakby tego nie zrobiła. No tak trochę to się może kupy tam nie trzymać, nie? Powiedzmy a, właśnie. No i, no i niektóre pomieszczenia są dostępne, na przykład tylko dla Leona, a niektóre mm -hmm. tylko dla Klermu. Na przykład ten, ten zielony klucz, chyba, ten, bo tam cztery, cztery są takie klucze, jakby cztery. z karta, z, z, z de, z pick, jest z karo, ta, wzory z, kart, nie? No, czyli, z kar... czyli na przykład Leon chyba nie może zdobyć tego karo, a Kler nie może tam kier czy któreś. albo. na trzech wam tak. tak. Zielonego klucze. nie ma. Leonem dopiero znajdujesz zielony klucz. Jest na przykład taka nowa lokacja, gdzie Claire w ogóle nie miała dostępu więzienie. A takie jest na przykład tam z parkingu tego policyjnego, gdzieś tam która ścieżka. Mm -hmm. I tam mieliśmy tą strzelnicę. To tam Kler mogła wejść, no. też taka strzelnica, tak, to tak, tak ciemno tak, tak, tak, było. No. A później jeszcze takie jedne drzwi były i one były zabite jakimiś deskami czy czymś. Mm. <coughs> I właśnie teraz z Leonem, tam mamy dostęp i tam znajdujemy na przykład właśnie ten klucz zielony, mm. gdzie możemy się cofnąć. Tam jest zupełnie, na przykład, spotykamy takiego dziennikarza, który jest zamknięty. Są oczywiście cele, są na przykład zombiaki w celach, mm. ale też jest dziennikarz, który tak. jest tam zamknięty, i tam na przykład od niego trzeba, tak jak kler miała do zdobycia. Y, tą taką zagadkę gdzie tam wisiało na, na smyczy taki identyfikator, żeby się wydostać z parkingu. Mm -hmm, tak, za, taką, tak, za taką kratą tak, i tak, tam tak, komputer tego, tego, USB, tam no, barery. No, no, no, tam trzeba było, tak. tak to, to tutaj znowu jest odwrotnie, że właśnie tą plakietkę do wyjścia z parkingu. Jak, ma... tego gliniarza, ten był jakiś tam tak, komendan, tak. czy jakąś się nazywał, tą tak. tą, tą, tą, tą, tą dziewczynę, porządku. Tak, tak, no to, Tomu, to, tak. Tą, tą małą dziewczynkę, mm -hmm. tak. No to, to, to, to tak. No i co jeszcze? No i te rzeczy, no tak mówiliśmy, no to się też różni tym, że że tak jak gramy Kler, no to mamy właśnie tego, tego, to jest komisarz, komisarz tego. Komisarz, to, to, to, to, komisarz, no ale on jest jakiś trochę coś z nim tego, bo nie wiem, czy on. Nie jest... no, ciekawe, tak, że współpracuje z tym. Tam z współpracuje no, z... no tak, tak, no ale w no, ogóle z korporacją no, całą, nie? No. Bo przecież on nawet tam były to rozmowy, on dzwoni do niego, bo on tam. No. Że on, że on tam miał tam się zająć tym swoimi pracownikami, że, że jak się coś z nimi mm. dzieje, to żeby tam mm. się tym zajął. Tak. A on będzie miał z tego tytułu jakieś profity, nie? Mm -hmm. no. A że był tam przy okazji taki ten. No, no, dlatego on tak to właśnie na początku, tak tu, tu, tu, Była taka sytuacja dziwna, że tu ona myślała, że on jej pomoże, ona nie, tak. tu, tu, proszę na bo wiesz, no. Mm -hmm. na ziemię, coś tam był motyw taki. I tam no i to jest nie? właśnie ta różnica, że jak gramy klar, no to też jest dosyć fajne, że tu mamy. Eee, motyw, eee, że, że gramy dosłownie, wcielamy się w tą Sheryl, tak? w tą dziewczynkę, no tam ma, nie wiem, za 8 a, ona jest tam motyw maść. taki, tak. Sheryl, tak. tak, czyli ona jest tam porwana Aha. właśnie przez tego komisarza, no. trzymana. A jak gramy tym, a jak gramy Leonem, no to, to jest ten motyw z tą Adą, Ada Wong, nie? Czyli to jest znowu, ją spotykamy na parkingu właśnie podziemnym, mhm, ona tam nas ratuje, bo tam jest motyw właśnie z Tytanem, że te, Tytan się tam wbija na parking i ona nas ratuje tam niby od Tytana mhm. i z nią później otwieramy Właśnie parking podziemny tą kartą i ona jest jakąś agentką FBI, która szuka Tak, tak, Tomada, właśnie, właśnie to ma właśnie tylko dobrze się ja tak mówię, że Tak. Parę rzeczy no. jednak jest innych zupełnie no. i warto tak I Ona znowu szuka, zaliczyć, ona nie? szuka matki tej tą Anet. To, bo tam jest ten, ten William Birkin i, i Annette Birkin, czyli no. to jest to małżeństwo, to są rodzice właśnie tej dziewczynki tak, porwanej dziewczy, tak. i oni są w Umbrella byli naukowcami, naukowcami tak. a ten Birkin, no to się wiadomo, on wziął tak, wirus tak, i, ją się na zmienił, sobie i no. on się zmienił i on jest tym bosem, tak? tak? tak on jest z, tym, z tym okiem, z tą, z tą tak, łapą, Tak, tak. Nie? to jest ona, to jest, a, a, właśnie, a to jest, no i ta matka też później ona tam się pojawia bo, wiadomo, pod koniec, bo to było jakby w tej głównej lokacji. No tak się wiąże, bo to córka nie no to bo się, motyw, no Tak, nie? No to się wiąże, ale właśnie jak gramy, później tutaj graliśmy Sheryl, a w przejściu hmm. Leona jest motyw, że Leon tam jest zrany i na przykład siedzi tam przy ścianie. I ona też, ona taka, o wieżę, okulary, płaszcz, nie no i zaczynamy w nią grać, tą To Adam, no właśnie. Tak. I ona też, i tu, tego, i w tych kanałach już, nie? Zdejmuje no. płaszcz, no, i dosłownie no. takowie. Takie te podwiązki, czerwona miniówka, yeah. Jak dosłownie, jakoś wiesz, nie? No, no, no. no. Ale ona tak Kurtyzana, nie, ona, ona, nie. W, ona w czwórce, ona też się też nieźle no, może w ten tak. No, ale biała. ona w dwójce też, jak no. w klasyczną dwójkę się grało, no to też. To no. taka ta klasyczna no. scena, jak ona je nam rzuca tą bazukę, nie? No to no. jest taka kultowa scena tak. i to jest to samo. No ale tu jest motyw taki, że gramy Adam Wong, No i, no i tutaj, no i z tym jest ta różnica, że, że Adam Wong ma jakieś urządzenie hakujące coś takiego i nie on gramy, po tych kanałach chodzimy, trochę trochę inne kanały. A, no inne niż Klery, takie trochę te, inne rejony. te re... kanały, ty mówisz, że no bardziej, bo widzisz, ja tam może nie przychodziłem, to ja wiem, te kanały nie było, hmm. jakoś nie było większych problemów tam, tu, tu, tu. Nie, nie, bardziej mi nie, może nie chodziło o kanały, tylko bardziej tam ta, ta góra taka, ta, ta, ta, ta przełączanie tych bezpieczników, no tam, tam się można trochę było za, takie... Z, gdzie tam zbieranie tych, wiesz, wiesz co chodzi, ta zagadka z tymi bezpiecznikami, z tymi yy... królowa, król... A. Tak, ta, ale to, to było to było nawet. No, nie głupie, bo to było takie trzeba pomyśleć, no, no, ta. nie? To było z tymi no, no. pionkami od szafów, No, Ale później, żeby zdobyć te dwa pionki, jak tam było zakręcone, taka. No no to nie te, trzeba powiedzieć, które wejdzie, żeby Które otworzyć, żeby, tak. które zamknąć, a. tu jeszcze broń a. tego, nie? Tylko mówię, że tam między tymi kanałami a tym, to tak trochę było takiego uważenia, że tu otworzyć te skróty. W ogóle ten rezydent jest taki, że te, dużo takich skrótów się otwiera, tak, tak, trochę tak, jak Solsa, tak, nie momentami. No było, było. Że tak gdzieś wychodzisz i tu, tu, tu, tu jesteś, no. o to otworzyłeś i teraz masz dostęp szybciej, no, do szybciej no. do tego, nie? Bo jak chciałem no, coś. To zapisać taka korba coś. taka czerwona, to dopiero tak, później tak. zamiast tu tego, czyli tam. No ja tak naprawdę Ale okay, nie wiem, no. A propos takich rzeczy, takich przedmiotów, to przykład nie znalazłem taka korba tam, co otwierało drzwi w tym głównej rezydencji. Tom, tom, co elektrycznie taką, no, ja tego nie znalazłem w ogóle. No nie, bo tego nie ma Kler, to Leon ma dopiero. A, no właśnie. No, to Leonem otwierasz właśnie do tego więzienia, tą przejście. Bo tam było w paru miejscach zablokowane nie, takie. nie? nie. wiem no gdzie to? to tak już pierwszym no. pamiętam całość, już później do nowej lokacji to już po bo to się nie możesz wrócić. I nie? tak samo jest różna broń, że ty, ty znajdujesz kolej. A to nie no, to, to w ogóle jest w chodzi... na podstawie, bo tą Kler ma, ma, ma, ma na przejście rewolwer, a tu masz pistolet, już tam nie mhm. będą jak się nazywa. Ale chociaż no, ma, gra, ma granatnik. No to a, jest istotne, różnica, bo to jest granatnik, tak. powiem Ci, że to, jest, no, to się sprawdza w większości, no, bo... zwłaszcza na długich tak. przeciwników. A ten masz odgana, nie? Tak. No. Ale później jeszcze jest ta jedna broń, taka co później miałeś już w tej. W tej a to tam, jak to, wiesz, do, do tego tak. laboratorium Ambreli, to tam miałeś tam elektryczną, elektryczną, a Leon ma. Czekaj, co ma Leon? A Leon ma miał ta a, no właśnie. No, z to ja z motarczą chodziłem na tych zielonych a. tych takich. No, no no, to no, no, no, z nich to było od, od razu. razu ta. a to tak, bo no, to później Baniak się z A ja to zrobiłem znowu jak granatnikiem, no to znowu, znowu te zapalające. No, albo, albo kwasowe, no, nie, bo, nie, bo to tam. na tych lik likerów było dobre, nie? No, no, no. no dobra, ale to jeszcze sobie o tym pogadamy, nie? Tylko mówię, że jakie te, te, te różnice z tą, z tą Adam. I ona na przykład ma taki motyw, że ona ma jakiś malutki pistolet i kilka naboi. Ale są takie motywy, że na przykład my musimy znaleźć, że gdzieś tam przejść, a kręci się taki wiatrak na przykład i musimy jakby trzymając to hakujemy i pokazuje nam się podświetla gdzieś nam się kabel w ścianie. Mm, my musimy do skrzynki gdzieś i tam skrzynkę zhakować tym pistoletem i wtedy to się na przykład zaczyna bardzo szybko kręcić, wybucha i otwiera nam się nowe przejście, powiedzmy. No i taki parę motywów jest, że Trochę taka nerwówka jest, bo tam na czas, gdzie się tam zamykają, ona musi szybko schakować, żeby tam nie zginąć no no. W, jakimś tam, w jakimś takim kontenerze czy coś, nie? No i ogólnie takie motywy z nią takie, no... no ale ten motyw, no tak no tak szczerze, to, to znowu jest niby coś innego, bo tak, no i później ten Leon niby tam się budzi, bo on tam był ranny, trochę tam gdzieś no, przysnął no. przy ścianie. No mhm. ale to takie mniej więcej też tak około tego czasu gry to Madom, no to jest powiedzmy jakaś tam godzinka, powiedzmy, nie? No. Na no, Kler znowu, no to mi się ten, ten motyw podobał w tym sierocińcu, no to to... Da, no, tak, no z tą dziewczynką, że tam jest takie, że faktycznie że trzeba było jakby się wydostać. się tam nie? tak, do niego, takie, no to naprawdę było fajnie to, zrobione. To, te, te lokacje takie, takie no, no... Te, te tak. zabawki i tak dalej... Te, no, to, to, no Z tą latarką no, i trzeba było tego świata unikać, no, no spoko, nie? No ale graficznie, no to no, wiesz. No, to wyglądało, to było fajnie zrobione, tak. No też ciekawe, na przykład to u niego to ciało, co leży na tym, bo już są też ten, na luty jest zapowiedziane właśnie, no szkoda, że... Że to tak jest niby zrobione, ale no, to jest tak trochę specjalnie zrobione, żeby grę przytrzymać, bo jednak trzy i podobno darmowe dodatki do tego rezydenta, i to ma być chyba za, za dwa, czy, czy jakoś w połowie lutego mają się pojawić. Ta, to to ma być, takie. No i ma być ten, właśnie ta, co u niego, u tego, tam, tam dziewczynką, żeśmy się czaili i tam leży taka laska na stole. Laska, no. no to to jest córka burmistrza Rakun City. I nią będzie, właśnie, jeden z dodatków fabularnych, będziemy nią grali. Oha, no, jak do tego tak, doszło, może. To jak ona tam trafiła, no bo widać, no. że później widziałeś po tym wybuchu, yy, tam chyba. Yy, nie wiem jak to było, czy to już było z Leonem? Nie no, z to Skler, było. No, nie, no, co, co tam się stało, że był ten wybuch w tym no, za, pomieszczeniu? No ona tam rzuciła ta, ta, mała, ta mała, mała w niego. i Ta to mała Trzeba rzucać różnymi rzeczami i to się zapaliło po prostu. jakoś. No jak tak, ona to popalała mu twarz tym kwasem. Nie? No to też, nie? Ale, no, tam ale później... później tak było, że tam wchodzisz... A, to jakoś tak było, że po tej akcji całej tego nie było widać. I później... I później chyba, grając już kler przecież, trafiasz tam jako kler, idziesz do tego sierpnia, no, jak już jej tam nie ma. No. No coś tam nie. Tak, tak, później jest taki motyw. Tak. No, zgadasz, no to No to, to tam idziesz, i tam jest wszystko, te meble, to wszystko jest poprzewracane. No, tym, no. I właśnie to ciało tak leży. Tak, ja ta ta Laska leży taka przednieciona na tym na początku, no, na stole leży, jak się no. przychodzi tak. tym, tym tą, tą no to modem, ona się nazywa no. Kat, Katrin Warren, i to jest córka burmistrza Raccoon City. Aha. I ona tam leży martwa u tego psychologa no, no, no to będzie pokazane, może co się stało, jak ona tam trafiła i jak on ją tam wiesz, nie? no bo mhm. najwyraźniej jakiś z bok, czy tam psycholnie, no bo widziałeś co z tymi ciałami tam gdzieś za tą kotarą, to tam tam jakieś, on te, jeszcze te zwierzęta napychał. Tak, bo to chodzi, że on w ogólnie się tym zajmował, widać tak. jakimiś takimi yy, zwierzętami, czyli jakbyś miał swoje hobby, tak. ale on to później zaczął wykorzystywać w zupełnie innej formie, bo miał tam, tam sprzęt do jakieś tam środki chemiczne przykład, i tak ta, dalej. No, no. Bo ta cała miejscówka, ten jego taki gabinet co jest, no to to masakrycznie też wyglądało, no, nie. Co no. te takie wypchane zwierzęta, wilk, jakieś no, no, te, te, no, te to duże takie. Koło, ta, ta. No to tej miejscówki, na przykład grając leonem w ogóle nie ma. Aha. tam w ogóle nie możesz trafić, no bo to masz wtedy AD i no, już ten... Sary jest wiesz. Nie? No, no, no. Także to jest tak zrobione, no, no, ale mówię, że ten, że te dodatki, no to <coughs> y, że to będzie po prostu pojawi się. Y, no, i, no i zobaczymy, co to z tego będzie, no ale tak ma być potem, no że jakieś, nie wiem, czy tam będzie coś płatne, czy. No, ale podobno, że trzy że DLC darmowe, no to właśnie ta córka tego burmistrza, później jeszcze będzie jeden z tych dodatków. Y, jakimś żołnierzem, nie wiem, czy tym Hankiem, czy coś, żeby typowy żołnierz, taki komandos, będziemy polować na tego Birkina, na tego, tego oj, tego a -a, mutanta, nie? No to a -a. nim jakby. I trzeci dodatek to będzie ten z takim, to jest znowu taka jak gramy Leonem, no to też spoilery, no bo tak mówiliśmy, że na końcu tak naprawdę tego no. gadamy już o fabule, e, no ale to myślimy, że wszyscy raczej grali. To będzie takie, jak gramy Leonem, i wychodzimy już z tego parkingu, idziemy właśnie tą ulicą. Jakby taki był moment, nie? że tam tak szłeś, tą klar do sierocińca. To tutaj trafiamy do sklepu z bronią. Grając z Leonem, idziemy za dom, jest sklep z bronią. Wchodzimy do środka Aha. Aha. i tam jest motyw taki: ojciec, on się nazywa Robert Kendo i to jest właściciel sklepu jego córka. I on tam z nami gada, co tu robicie, tam wyskakuje, to, to, to i on właśnie będzie w dodatku, będzie dodatek, to jedno z, z DLC będzie właśnie nim, nim też pokazane. Nie? No i ona się, no to też są spoilery, no ale ona wychodzi, to on z, nim, z nami gada, z tym Leonem, a tu słychać z tyłu wychodzi tam z zaplecza jego córka, też taka ma, z 8 mhm. lat, czy coś już przemieniona. Już jakoś tego, no, na pół zombie, no i, no, i, no i on tam tego, on ją, ja już tak myślałem, bo ona go tak na przykład, wiesz, ona tam, tu on z nimi gada i on tak uklęknął przy niej, no i co tam, jak się czujesz tego, i tak ją złapał i ona tutaj głowę, nie, no to mm -hmm. już może zaraz będzie akcja, że ona go, wiesz, przyje tak, tak. a jednak nie, i on później tego, i na zaplecze ją bierze, mm -hmm. i oni odchodzą i odchodzę, słychać strzał, nie, no to taki moty wiesz, no tam zagrani na emocjach, nie? nie, w stylu trochę tam, nie wiem, da was czegoś, Prze... no. No ale ogólnie okej, okay, no. Yy. No i co jeszcze? No, ten komisarz to tak trochę niektórzy się śmieją, że do, do tego naszego Sapkowskiego podobny. To trochę do tego. No. Trochę, trochę, trochę tak, no ten WOS i tak dalej, nie. No ale fajnie to jest ta no animacja tego tak jak on tam kuleje na no tą nogę, on tam z tym latarką, no, nie? No, te drzwi zamyka, później to się kiera przez, te, ta, przez te, te drzwi, jak w lśnieniu ten no, Jack Nicholson nie? Ro, no, rozwala. tak? Ten, tam, ta, ma, no, spoko, ta mała ucieka, nie? No, to no. ten motyw był naprawdę dobry, nie. No tak ogólnie, no to co? No, jeszcze te, tak mówiliśmy, no, te, ten cały gameplay. Te zagadki. No co z Leonem? Jeszcze na przykład coś takiego jest, że w tych kanałach na przykład goni nas taki gigantyczny krokodyl. I jest taki motyw, jakbyś uciekał w kraszu. Taka kamera jest do przodu. Znaczy ty biegniesz no, no, do przodu, no, no. i ten krokodyl cię goni tak jak w kraszu, cię Aha. ta kula goniła. I ty uciekasz między śmieciami, między no, przeszkodami. No, no, no, no. no i to jest takie, powiedzmy, z minutę takiego. Jak ci ludzie no tak bardzo wie, coś że, tam się poprzednio. Widać, że mówię, że z Leonem jest zupełnie inna taka. No. Ta, ta, ta Ale ci mówię, że jest dużo no. ciekawsza, bo ta klara to było łażenia tu, tu, a z Leonem a? jest jakoś tak bardziej. Nie, no, ale ze z względu, no. bo jak wspomniałeś o tych dodatkach, że może bo bo to, tak, to kiedyś jeszcze. Czasu, tak, ja, ta, weźmie, ja też myślę, że się kiedyś te Dodatki weźmie, i ja. przejść to jest do końca, właśnie, tak, no, tak, tak jak mówię, tak. w moim przypadku Leonem, a później no. zobaczymy, z tym, czy tym drugi ran ewentualnie chce sprawdzić, bo tam faktycznie się tak. inne wstawki, inne zakończenia Bo jest, w ogóle tak dalej, Leonem zaczyna, że już wchodzisz na przykład już tam po całym tym początku, już jesteś w tym głównym holu komisariatu, to ta roleta jest podniesiona, a w ogóle całej tej akcji nie ma. Ale to na z tym, mówisz o drugim ranie. O tym drugim ranie, czyli już to zrobiła, ale nie zrobiła medalionów, no i to jest takie, nie. Powiedzmy. Nie? Że, że no to nie, bo ja to mówię nie. na razie, żeby jednak no, no. chciałem przejść, także to samo, tylko że jak no tak, Bo to tak, jest ale, inaczej. Ale to byś to... musiał inaczej sejwować i trochę, wiesz, no to jest tak jakbyś, że tu przejść Claire, no bo wtedy ci się od, od, otworzy, jakbyś przeszedł Kler, pierwsze, pierwsze przejście, Leonem pierwsze przejście, to później dwa razy ci się otworzą te dwa tak, drugie rany. Powiedzmy, drugie rany, no, no właśnie. Tylko, no. no że mówię, jak, jak ja chciałem tak skończyć, jakby, jakby dwa razy po sobie, że mówisz, że trochę to samo. No ale jednak ten drugi ran jest wtedy szybszy, bo jak będziesz grał od początku, to to wszystko jest znowu tak, takie wszystko... mozolne i tak dalej. Nie, no tak. Nie? Ja, ja zacząłem normalnie. bo tak, no się że mówię. musisz wszystko odblokowywać znowu, ten drugi nowo, rano to mówisz, Tylko, że że... tyle, że był łatwiej, no, że wiedziałem co gdzie tak. iść. No tak tutaj mimo tego, to... że ja się trochę tym Leonem też kręciłem, bo też ta zagadka na przykład jest znowu powtarzana z, tymi, z tą wieżą zegarową, z tym dzwonem, gdzie tam musisz no. tą część taką elektryczną no. czy ten dzwon tam tak, to, tak, to, tak. to jest znowu potrzebne ale do innej zagadki te dwie kostki mhm. to jest tak rozrobione wiesz nie, że to jest tak naprawdę to samo czy z tą biblioteką żeby znaleźć ten lewarek to też jest zrobione że to jest to samo że znowu no. musisz leonem znaleźć lewarek żeby przejść po żeby tutaj, przejść dalej, tak. no to to kolejna bzdura, bo tam jest taka przejście jakby on nie mógł przeskoczyć czy tam coś no to tak no, wie, trochę trochę takie no, archaiczne nie no ale to też jest tak wytłumaczone, bo za tych starych czasów psx to ja tak trochę nie wiedziałem, że, że ten, że ten, bo tak się mówi o komisariat, komisariat, a to jest jednak zrobione tak, że no teraz to takie jakby większego sensu nabiera, że to jest budynek po jakimś muzeum, przerobiony, przerobiony na komisariat. Tak, tak, no to, to nawet, no, tak, no bo to tak, pow... wiesz, jakby to było tak normalnie, to to się trochę tak, trochę kupy tak, no, nie trzyma. Komisariacie ale, takie rzeczy komisariacie, takie cyrki, jakieś statuły, jakieś Coś, rzeczy. Nie? no. No dobra, no ale tak ogólnie o, no, o tych, no co tam jeszcze no i tak mówię, to jeszcze ta, ta, ta kampania Leona, no to tym się różni, że po prostu takie mamy na końcu, że tak, graliśmy Kler, no to to zakończenie, filmik, powiedzmy, lecą napisy, a, a później u Leona, no to jest jeszcze taki końcowy filmik, jak on tam z Kler już idzie, to też jest taki, no już idzie, właśnie on idzie z Kler i, ta, i ta, mała, ta mała dziewczynka Cheryl. nie? No, no. I tam gadka, to, to, to, tam, że, że ona się tam ich pyta, co, co dalej, co tego. No i też taki motyw, że oni tak idą. Tak jakby wyszli z, tego, z tej placówki umbreli już na, na, na ten, ten nie? Na, na powierzchnię, no idą drogą i tu jedzie, no jest dzień słońce świeci, jedzie taka ciężarówka znowu, jakaś cysterna i oni tak jakby chcieli złapać stopa czy coś takiego, nie? No i też takie, nie wiem, co to, co to miało być, ale. Ja, tu się, jest kamera pokazana, kierowca Murzyn, nie? I, I faka im pokazuje, nie? Tak ciężarówka przejeżdża, tak. Oni tak idą drogą. co no, no, no, no, no, I oni tak idą drogą, ten macha, żeby on się zatrzymał, jak na autostopa. Aha. Ta ciężarówka pędzi i on tak przejeżdża i tak, wiesz, nie? Do nich, nie? Nie wiem, o co to chodziło. Aha. Czy on później, no nie wiem, ale... No, czarny, mu... bo tak, taki motyw jak początek gry, że a. ten jedzie i je tą kanapkę, nie? Ta. I tam potrąca tą kobitę, ona go gryzie i tak no, dalej, nie? No, no, no. to Myślałem, że coś będzie coś takiego mniej więcej, że on znowu jakiś zarażony czy coś, a on po prostu przejeżdża, jakiś murzyn, złote zęby, nie? Taki, no. tak... to to... W ogóle nie wiem, o co chodzi, nie? Takie no. trochę, czy to była coś wspólnego z trójką może? Później tam na ja gdzieś pamiętam. tam... No, no, ale to... No dobra, ale to taki szczegół. Nie? Tylko mnie to tak rozśmieszyło, bo nie wiedziałem za bardzo o co to chodzi. No bo ta ciężarówka przejeżdża, on im faka pokazuje i się kończy w ogóle gra nie. No, nie wiem, co to miało być. Nie? No. no ale ogólnie ta kampania Leona, że tak jak mówiliśmy, że ta grając Claire to mamy tą finałową jakby walkę z tym Birkinem, tylko no, a właśnie. grając z Leonem, to masz tak naprawdę trzy walki. Można powiedzieć takie jakby trochę pod rząd, że że masz zbirkina, tak jak u Claire. później masz walkę z tytanem na takiej platformie, że tytan mm. już wychodzi w tym swoim kapeluszu, ale już ma przemienioną łapę, już jest jakby taki zmutowany i tak dalej, jest naprawdę mocny i tam ta walka jest dosyć taka też, no może no, nie to, że trudniejsza, no, ale taka no trzeba w niego władować, no tej amunicji i tak dalej. No, też to tak się no bo tam z Birkinem to był sposób, z tym kontenerem, nie? Włączałeś, ten kontener był go. A No to go... o tej wcześniejszej walce. O tej pierwszej. O tej pierwszej. O tej, o tej, no tak. no tej... tak, ja na pewno też się te z tym miałem problem, bo nie wiedziałem o cokolwiek. Wiedziałem, że trzeba go załatwić. Tylko, trzeba że... go zamulić. I zamulić. I wtedy a ja właśnie zapomniałem o tym zamoleniu i tak kombinowałem, raz no, mi się udało, no, no, że po prostu ja byłem wcześniej no. niż on, jego balnęło. A. Ale później to było za każdym razem, oczywiście razem nas i A że trzeba a było ja... to wymierzyć, że najpierw włączyć, żeby to pojechało. No, no ale to nie, to chodzi o to, że posu... mhm. ja jak już wiedziałem, że jak już włączyłem, to zacznie wracać, to po prostu najważniejsze było, żeby go z... szczeli do niego, mu się zamulić na chwilę. Zamuli. I to był tak, sposób, nie? Ja mówię, ale już w No ale w tak, jest, no, tak było zrobione, No, mi tam się udało jakoś za pierwszym razem, że jak go to zamuliłem, to włączyłem i to akurat już zaczęło się budzić, a wtedy ten kontener go, no. I go zepchnął. No, no ale to jest taka, taka można powiedzieć, taka przedwalka, bo finałowa walka to jest znowu w tym później Nie, w tym laboratorium... No tak, No, ale no mówię, grając z Leonem, to po tej no. walce masz znowu walkę z tytanem na platformie i później masz jeszcze z ostatnią formą Birkina, gdzie on jest już w ogóle taką masą wielką, zmutowaną jakby jakiś potwór z taką mm -hmm. wielką Japom i on jakby zjadał w ogóle tył pociągu, cały a, no, no. taki dosłownie no, a, na sprawy. ścianę. ty mówisz ścianę, tak, bo ty jest... mówisz z pociągiem, ale, ale, ale na propos taki wargon, to jeszcze taki taki też boss, no to jak ona też ucieka, ta klera z tą mamolą. No, no. na tej windzie nie? Przecież. A no tak, no, no tak. że tak, też tak. tam ten karabin czy ona w ogóle tylko ma dostępny ten. No no, no, no, no ale no, to, ale to już jest tak, ta, no, no ale to też, no, to, no. To, to, to też jest boss, nie? Tak. No ale mówię, że tutaj jakby jest, to jeszcze ta, ta końcówka tego leona jest jakoś taka bardziej trochę rozbudowana, nie? Że taka bardziej. Bardziej jeszcze nerwówka jest, można powiedzieć. Nie? Mm. No, no a tak, to co jeszcze, no, ogólnie, no to tak jak mówiliśmy, no, pierwsze podejście, no to, to ja miałem 11 godzin, teraz ja miałeś trochę więcej, Ja mam tak? więcej, prawie 13 godzin, no, ale to jest, mówię, no. ja, dlatego, że za pierwszym razem to, bo chciałem no. sobie zobaczyć wszystko dokładnie. Nie, no, ja, no, chodziłem, zwiedzałem, Wszystkie patrzyłem, lokacje, tera, terałem, screeny, starałem się zebrać wszystko, no. co tam było. Ja też na, na siłę próbowałem się dostać do tych miejscówek, one były no. na mapie, ale ja nie wiedziałem, że no, tak. do nich nie ma szans dostać. Tak, to jest z kampanii tak. Leona, no, no, no. ale jednak Ci je pokazali szukałem tego zielonego klucza cały czas. Mówię, tak. co? A gdzie to mogłem przegapić? Yy, no i w sumie tam, ja tam, tam przynajmniej mm. tą postacią zabrałem wszystko w zasadzie, co no. się dało, tylko jedynie tam, tam był też ten motyw, no, taka opcjonalne z, tym, mm. z tymi filmami. nie? Po A to jest... wywoływanie w tej tak. ciemni. Tam. Ale to właśnie na końcu, bo to później pod koniec zabrałem ten ostatni film. Mm -hmm no ale niestety tam był taki motyw, że jak nie pójdziesz go od razu tam wywołać, mhm. zobaczyć, to już później nie mam możliwości, bo jak już pojedziesz, do pociągu to już jest poptokak, nie bo tu przechodzisz. No, no niby do... tak, no bo to już nie możesz się wrócić. Do, do laboratorium no. jak jedziesz, to już nie możesz się wrócić, nie ma, ma takiej możliwości. Bo tą czerwoną dźwignię znalazłeś, to mogę się odblokować sobie tak jakby, że Możesz z powrotem jakby do komisariatu się wrócić z tego laboratorium. Jeszcze w pewnym momencie było takie Tak, motyw, że mogłeś otworzyć tak. i wtedy to z medalionami to przejście się no, z powrotem tak, otwierało tak, i, tak. i mogłeś tam pod rabince. No, no, no. to było, pamiętajmy, że to taki już, jak już było z tą, z, tą, z, tą, z tą modą taki motyw, że potem po prostu na była jak zamknięta w pomieszczeniu i tak. tam jeszcze była taka możliwość no, zwrócenia się. No, ale jak no. już odblokujesz te drzwi, to wstawka się zrobiła Nie, bo ona, to, jak ona jest niby chora i mnie się do tego wagonika, to, to ona jeszcze mówi nawet, że tak. to jest ostatnia szansa, żebyś mogła... Ona nawet ci tak sugeruje, ale że. Nie, to, ale nie wiem, ale jak już masz na rękach, to nie możesz chyba ją zostawić. Nie wiemy. możesz, ja tak zrobiłem. Gdzie ją, a to gdzie ją do wagonika zostawiłem? możesz ją włożyć. Ona ci otwiera wagonik, jest scenka, Otwiera się wagonik i ty ją, ją układzisz w wagoniku. No. Ale wagonik jest, dopóki nie dojdziesz do sterowni wagonika, do dźwigni i nie pociągniesz, żeby a. wagonik ruszył, to możesz się wrócić na początek a, to gry. Chyba, że... No ale ja ale ją się... zostawiłem a. i ona tam leżała, ja sobie jeszcze chodziłem. No tak, a mi się wydawało, że zostawiłam a gdzieś tam pójdę, to na. No nie, no to, no, no. Ale później się wróciłem, no to leży dalej. No. Nie, bo to, no. tak to w sumie jeszcze można było się wrócić. Nie? Tak żeby samo jest ten... z Leonem motyw, bo mm. Leon oczywiście chodzi z tą Adą i, i tak samo wchodzą do tego wagonika, bo mm. ona ma wtedy branzoletkę, bo wtedy miała Sherry, teraz tak, ma ona, tak, tak. nie? A, I wtedy ona siada na ławce i jeszcze do ciebie mówi, że jak chcesz, to sobie załad załatwione sprawy czy coś A, takiego, i możesz, bo jak już uruchomisz wagonik, no to już jest poptotne. nie, A nie no, tylko akurat, mi tylko chodziło o ten film po prostu, żeby, no, no, no. żeby bo tam też się jakieś Ale te filmy rzeczy. to są tylko opcjonalne, jeszcze lokacja się taka pojawia, że. Że w biurku chyba w którymś tam, w którymś biurze, tam, gdzie była ten komputer chyba z tym USB, to tam jest, no. jak obejrzysz na tym filmie, to tam z biurka możesz wtedy wyciągnąć jakieś jeszcze rzeczy dodatkowe. Aha. Albo się pojawiają na tych rolkach od filmu te kody, te szyfry do, ]szyfry, do tych szafy. No, no tam w jednym albo no. tak, do, do, do, do sejfu, bo do szafek, no też. No ale mi się udało tam chyba wszystko otworzyć jakoś. No, no czy ja jest... że do, do sejfy to otworzyłem wszystkie, bo to gdzieś tam, bo to, ale to fakt, że sejfy to musisz znać kody, bo to ja nie wiem, to trafić to jest chyba niemożliwe. Ale powiem ci, że te do szafek, to no, no, no. tam ja to, to nie wiem, wiem 5-6 co były dostępne, mm -hmm. że tam może ze 2-3 resztę to po prostu na zasadzie wiesz. Trafię, wszystkie? Nie, no. wszystkie po prostu. no system mm -hmm. taki no chwilę to trwało, ale, ale otworzyłem wszystkie, no, no, no. nie? No nie wiem, no, tych Trwa. kombinacji trochę było, nie? Ale ja tam znajdowałem gdzieś tam było na, na jednej tablicy tam gdzieś tak, kap na tak. przykład napisane. No ale nie było, po, czy... chyba 2-3 kody to nie było, ja nie wiem, nie było chyba no, no, możliwości, no. żeby to znaleźć. To mi się wydaje, że. No nie wiem, ale gdzieś tam Ale ja, ja pod wszystko. bo co, co ja może ten system no. taki znałem, bo ja tam kiedyś taką sam samą to wiem, jak, jak się robi. Nie wiem, ale tam nie tam było całego alfabetu, nie? Bo był cały alfabet, to zapomniał. Nie, nie, tam było. Nie, tam kilka powiedzmy, litery, że od A do po A, B, C, D, e, D, E. 5, 6, tak 5, e no. Stronie, nie? no to nie jest tak źle, hmm. można. Hmm no nie no też na chybiu trafił czy coś tam no ale tam nie na chybiu trafił to nie ale ja, bolałem, żeby nie, nie siedzieć nie wiadomo no, to mówiłem z no, początku bo wtedy jestem pewny że no, wszystkie sprawdziłem ale tam były takie podpowiedzi że tam te biurko leona na przykład no to tam imiona tych policjantów... no ale ja powiem właśnie bo tego też o tym chciałem żeby być że no, że... no gdzieś to, to ta lista Leo, później była gdzieś tam te i, imiona i jakieś... zacząłem w sumie swój system czyli to w ten sposób. trochę dłużej poświęciłem no czy ta zagadka z tym taką tą zbrojownią że gdzieś dwa zgubione przyciski flagatury no to to akaponał to też to na końcu bo tam się a tą też mi się udało jakoś raz bo to no wiadomo, klasyczne rezyny zaczynamy no, chyba z, ja na, na Ze śmioma chyba śmiatami. Ja to wszystko, wszystko blokowane. No i też motyw co? No, z takich mechanik jeszcze, no to jakaś taka mechanika dodali no, zabijanie tych okien deskami, no to takie było no sztuka. Znaczy ja ci powiem, że jak, jak, jak, jak zabrałeś wszystko i te okna no, nie prawie wszystkie zamknęłeś, to mi jest troszkę spokoju, jak później się ja wracałeś. No, no, no. Bo jak solałeś sprawę, ja pamiętam. Wiem, to mysak, oni się w... Co o, jakiś czas. O, tak, ci, tak. Bo mi ci co mnie to trochę już później tak trochę denowało, że z tymi zobekami. no nie było on zwykle, on jak on dostał tam trzyszczały, nieważne ile padł. Ja co roważam do góry, a nie, ja tam miałem, tu już wracam, a on się już budzi. Znowu dostał dwa strzały pad. Tak. Poszłem, tu wracam, on się znowu budził. Znowu dwie kulki musiał dostać. Mówię, no nie, do... Mówię, to czym go ja mam dobić, żeby on już nie wstawał w końcu, nie? Nie, czasami było bo tak zrobione, tak to... że wydawało się, że go już zabiłeś, a on dalej później jakby fabularnie coś tam, żeby... Nawet Nawet nieprawda, tylko że po prostu wiedziałem, że jak będę wracał, to on na 100% on stanie, nie? Jak chyba, że go spaliłeś albo coś tam. No tym tak, oddali. tylko że tak nie było na przykład takiego w starych rezydentach, to na przykład jak on jeszcze na przykład żyła, przebiegać koło niego, to było to łapanie za nogi, takie. Nie? No albo dobicie nogą powinno być. Tak, jakieś, a tutaj tak. Nie, nie było nie, tego, nie? nie bo on tylko dy... Z tym nożem, no. ja to... tylko że z tym nożem on się zużywał. No to ja też no, pamiętam. No już to tylko tak jak cię złapał, no to mogłeś mu wbić. A tak, albo jak leżał, czy mówiłem, że robiłem. I to się sprawdziło, no, że no. miałem takich dwóch, chamba, że wtedy nóg się zniszczy, tak. że ja mu popcinałem im nogi no, i później oni się no, ale obudzili, ale oni. Zdobione. Tak, no. popcinałem dosłownie, było widzę, że te nogi odpadają no. o, o, i oni się znowu obudzili, ale już nie mogli wstać. No to już miem i w dupie. bo że ciągali, no, no, no. Ale mówię, I że to nie jest, ma tej mechaniki Ale ale ktoś o tym pomyślał. W tamtych rezydentach, który nawet jeden koleś był bez nóg. A się czołgał, to mógł cię za nogę Ta, ugryźć, nie? Ugryźć, A tutaj nie, nie. nie mam tego, właśnie nie było tego. No, no tak, jakoś tak. W sumie tak, mniejszym. Ale no mówię, że no, ale to, to to to ja, zrobione, ja. byłem to. na 100%, bo w tym takie była no. jedna lokacja, że widziałem, że oni. Ja tam parę razy będę, bo tam było dużo drzwi i takie było, no. że tam się często chodziło. I tam dwóch takich skupańców, cowało nim jeden orwaj, to właśnie w ten no. sposób zatwie i on później się tam czołak przyszedł, on się oczywiście no. budził, poczołgał się no. gdzieś tam z boku i miałem z głowy, nie? No. A nogi leżały obok no. cały czas. No. ale nie no, mówię jak to w ogóle graficznie było zrobione, no to to. Nie, no Pytanie, że w ogóle postacie od nowa zostało no, zrobione. W ogóle lokacje też, na to pestle, wszystko jest 3D. Nie? I, że silnik to jest z, właśnie z rezydenta siódemki, ten REA engine, tak. No, ale no. mówię, to, to, to obcina. W ogóle gra jest, no, gra jest naprawdę brutalna, bo te niektóre zbliżenia, jak tam wyrywa z szyi, na no. przykład ciągnie tam, na przykład te pierwsze na tej stacji benzynowej, jak on tam, taka jest stawka, jak on tak. tam też, no to, to nie są stawki, no. tylko to, to wszystko na silniku, nie? Czy te takie zbliżenia, kolej w ogóle pół twarzy ma gdzieś u, ucięte, no. szczęka na wierzchu. Te... Wszystko widać z no. tak. nie No, to akurat fajnie. Poza tym, bo sam jakby wygląd. Twarzy, czy moment jakby nie wiem jak strzelać na przykład, nie to jakiś, mu się tam coś głowa rozwala i tak dalej, no to widać, że no, no. to zupełnie jest na nowo zrobione, nie to, to, Ale w ogóle jak z bliska mu trafiłeś no. z pistoletu czy z shotguną, no to ta głowa po prostu. się Ale nawet ci powiem, jak radzić tutaj, no. to też było dosyć fajnie rozwiązane, ta. że tam to widać, to takie to chodzi o to, że to jakby no, faktura tych, jakby nie wiem, tego ubrania jakiegoś tam, co on, ta. tego, co on tam no, ma, to no, też no, jest widać różnica duża, nie. Bo czasami ci powiem, że ty widać że tak gra jak zrobiona jest, czy ta postać jakby na na aktualne czasy, ale czasami lokacje obok już niekoniecznie. Na przykład były takie motywy, że ściana gdzieś tam hmm. wyglądała tak gorzej. no, no, no. no. Ale to by ci powiem błędy. Ja też takie bo powiem, że na przykład coś było z teksturami a na nim, bo mi też się. Z krwią tak... było że coś. Albo, no, no, no. A, czy to było jakby coś, jakby źle się wyświetliło no. w danym momencie, może, ale, ale ja później. Na przykład na początku jest taki motyw, jak wchodzisz te drzwi takie, o, te, te, te, te harmonikowe, co, to, co musisz no, podnieść do góry. To roleta. To ro, o roleta, no. no wchodzisz nią i to jest to ta, ta pierwsza, jak można być lokacja, która dostępna. No to zobaczę no, jedno ściana. Tam ciemno jest, nie? Nie, no, jest ciemno, ale ci powiem, że jak po świecie, na taka to właśnie no, tam jest no, widać, że coś no. jest. Tą część. Jest taka, gdzie niby krew, a tam jest taka taka. Tam, yy, taka, później, taka plama dziwna e, zrobiona. No, później jeszcze jest... taki motyw, ja trafiłem, jak... A to yy, paru ja łapałem, ale no, to są takie no, mówię, no, detale. Nie? Wy, wychodziło się już z komisariatu, to się szło przez takie boisko, chyba takie do, do koszykówki, taki placek, takie ławki, jakieś boisko, tam dobermany wyskakują. A no, racja, racja. Przez no, tak i tam później, no. i tam później takie samochody poparkowane. Tak, tak, tak. Raz, że te, tych samochodów to oni chyba mieli ze, ze cztery różne. A nie, no, to ja też, ja też to skopiowane, zawodzę, bo skopiowane, bo stoi Audi, Audi Mini tak. Morris i tam tak, coś jeszcze i, i pokopiowane. Po to... No ale okej, okay, no to to jeszcze. Jest... No ale takie na przykład te takie białe charakterystyczne niby Audi, nie, no, no bo tam licencji nie mają, no. ale to niby widać, bo że to, to jest stare Audi i tu i tu stoi model taki oświetlony pod latarnią, wszystko ładnie, pięknie się błyszczy. No. A drugie takie samo białe, gdzieś tam trochę w cieniu, i już tekstury dosłownie jak z PlayStation 2, no. y, z piksele, no. alt aliasing, w ogóle Nic, zero, zero no. po, po prostu no, takie ale... poszarpane krawędzie. Tak, tak. No to ja też takie, tak. ale tylko że bardziej mnie zaskoczyło takie właśnie w tych pomieszczeniach, gdzie to jednak no, no, no. powinno pasować, bo tu ja tą latarką tak. świecę jest ciemno, to uh -huh. wszystko ładnie, oświetlenie, a tu z boku ściana w ogóle jakby uh -huh. była z innej bajki, nie? Ona taka, taka w ogóle nie miała ostrości niczego, nie? Takie takie samoczenie. No, ja miałem takie, czasami takie jakieś wrażenie, takie lokacje, na przykład gdzieś takie na ścianie, coś było jakieś lustro czy coś srebrnego czy jakieś takie marmury coś takiego, nie? To mm -hmm. takie miałem wrażenie, jakbym tak, ja idę, a tekstury jakby na ścianie się ruszały. A taki tak, taki efekt tak. taki jakby lejącej było. wody, tak, czy takie tak, coś dziwnego. Tak, albo tak jak widać, że, że, że na przykład, o, o jakby odbicie odbici taki... światła, bo to też może mm -hmm. światło było ok, ale tak, odbicie tak. światła na od, od, od ściany i później było na ziemi była jakaś na przykład woda, tak. to było, no, nie, było ten, piksele, no, no, no. one się rozmywały. Tak, albo stół na przykład jest drewniany, ale takie porysowanie stołu i coś takiego, takie jakby efekty takiego zniszczonego stołu. I to widać, że pływana, na pływa, to. No. Jakby ta tekstura, tak. jak ja idę z kamerą, to to się rusza no, też. Tak? Jakby no. coś ze światłem nie tak, no, jakieś takie błędy. Takie, takie drobne, drobne. No, no. Można było łapać mnie no, no, to, to Ogólnie grafika Ale to ja jest mówię, na... Ja mówię bardziej o tym, o otoczeniu, bo mimo wszystko, jeżeli chodzi o postacie, to... No, nie, no, no, bo gra, nowe, gra, niby, stary, to... gra działa w niby też w 60 klatkach na PlayStation 4 Pro i na Xboxie One X. nie. Bo, no, bo to, no, bo, bo to no, mi się jednak podobało, że na przykład wykonanie samych tych przeciwników wszelakich, to nie no tutaj... To też jest fajne, że też tak. to to no. te zobiaki to wyglądałem no no bo całkowicie zrobione, na przykład, takie tam nie, no przykład, tam no nie nie wiem, widać że to też jakieś tam były były nie wiem były policjant tak i będą no. przemienione nie? no to przecież Ale w ogóle twarze nawet ta Kler czy ten Leon no. no to z bliska czy ten murzy na komisariacie no no to je, to tak ci powiem że no dla mnie no tylko ta, ta, ta Kler to tak trochę zrobili ją dla mnie tak no nie no bo ta, no, no, taka tubulu, taka mało lata Lalunia, niby że ładna i tak dalej ona taka Ale twarz była no, tak ci powiem zrobiona i nawet no ten głos to, to miała taki charakter ale twarz to zrobili aż jak, jak na za bardzo moim zdaniem Ona też taka była no niby tam, tam w fabule taka jeżona, tam ma 17 czy ileś, nie? No. No, bardzo, no, no tylko że ona też, tak no tutaj, no. no niby tutaj, tu, tego, nie, przyjeżdża, szuka brata, gdzieś chris nie ma, on wyjechał, gdzieś no. tam jakieś listy zostawia. Dopiero później no żeby się kazało, że on w ogóle. On no. był już pojechał, jest w innym w ogóle. tak no, Ale jestem na wakacje, no, to, no tam to to tak, Znajdujesz w szafce tak, list, nie? To trochę już zasad. A znowu Leon, no to jest, no, ale wiadomo, no tam Fabuła rezydentów no to też by trzeba było, to jest inny temat, nie, no. No ale no Leon to tak samo, no to jest pierwszy dzień policjanta w pracy, nie? I on taką akcję trafia no. od razu na dzień dobry, nie? No to, no, to, to, to jest tak, takie. No. No, ale ogólnie tak. No, no, no. że spoty na poronku, spotykałem się. Ty też no. jesteś policjantem i gadka, nie? to, to się jakieś, o, to, jakieś, to Później ta mała na końcu też jak się pyta, a to wy jesteście parą, Coś tam, no, to jest twój chłopak i tam no. w ogóle nie no, i ten murzyn przejeżdża. Nie. nie, no to jest w ogóle masakra starym. No, takie motywy, niektóre. No. no, ale to jest akurat detal sensie, ale z, z, jeszcze co z błędów, no to, to jeszcze to, że ja miałem na przykład, nie wiem, czy mi się tak trafiało, czy jak, ale bardzo dużo przenikania z zębiaka z zębiakiem. No właśnie to chyba ty trafisz, ja ci no, powiem, że mi się to jakoś. Na przykład ta, ta, ta lokacja właśnie. Nie o tym, ale ja nie miałem jakoś. Ta lokacja z roletą i później ten taki yy, ten kantorek taki z tą drugą roletą, gdzie tam się na pół odcina. Tak A to, no wiem. To tak. tam on później te drzwi się otwierają, jak już po tej akcji całej drzwi no. się otwierają, chodzi Ząbiak. No. strzela mu w głowę, zabijam go i on, i on upadając yy, na brzuch, na, na, na twarz yy, przez biurko przenika. Tak mm. fajnie było, pierwszy momentem ja się, ale ale zajebiście zrobili, bo on upadając już zabity, tak bezwładnie, to tak fajnie książki były na rogu mm. takie ustawione i on te książki tak fajnie trącił, tak naturalnie to były, te no, książki uh -huh. tak spadły, on się tak fajnie na to biurko obalił i za chwilę przeniknął przez, przez szafkę, przez nogę i ta A. noga w nim została. taka przeniknięta została. nie. Później na przykład na stacji benzynowej, ten co, jest ta akcja, co tam w tej, w tej lodówce nie z tyłu. No. Ten policjant, co tam z tym zombiakiem się szarpie, ten, no, no, no. w końcu tego policjanta tam zagryza, ten policjant upada, ty strzelasz do zombiaka i zombiak znowu upadając, wpadł w policjanta, tekstura w teksturę, tam się zamotali, razem noga gdzieś przeniknęła przez tłów mu. To to no to ten... takie dziwne ja dziune, nie że... miałem tego no. akurat. To mi się jakoś tak... No ale ja tak parę razy miałem, że tam gdzieś z jakaś idzie tego jakaś... Tego typu błędów to nie. Tak, jakieś na przykład, fajne było taki jakiś grubas, taki zombie jak powiedzmy, jakieś, gdzieś go tam zastrzeliłem, o ta głupa jakby w poprzek i później taka laska idzie, taka no, kobieta zombie jakaś tam jest, takimi głosami no, no, no, no. długimi, ją zastrzeliłem i ona tak fajnie bezwładnie się o to, o tego leżącego trupa tak się przewróciła Aha. i na nim tak właśnie fajnie zawisła i znowu i nie przeniknęła. I tak fajnie było widać, A, tak to, naturalnie, nie? No, nie Ale widzisz. to nie było skryptowane, tylko tak się, tak, tak tak, się tak, po prostu tak. stało, nie? No, no, no. Że ona się tak fajnie, już ten upadając, jakby już zabita, się jeszcze potknęła o niego, o niego. i tak no, fajnie no, no. została, nie? No, to, no ale mówię, takie niektóre błędy były, że tak trochę czy te zaparkowane samochody gdzieś tam na, na ulicy to tak było widać, że ten samochód nie jest jakby, było tak zrobione, że one tam niby, bo to ludzie uciekali w pośpiechu, mm, nie, no. epidemia, to nie było, że jest jakby stuczka, wypadek, tylko ten jeden w drugi tak wtopiony, tak przeniknięty, A, no. chamsko, nie, wiesz jak o co chodzi, nie, że tak, tak ucięte, tak, tak. nie. No to no, takie, takie raczej to by no, ale no, może no, była, po powole... no. ja to mówię, od tylko tam w niektórych miejscach ta różnica w tych teksturach mnie mm, tak zaskoczyła, mm -hmm. że tu było wszystko dopracowane, większość no, lokacji, że tak było to. taka prawda, a w innych tak jakoś dziwnie to, że no... no ale znowu z drugiej strony to wszystko też nie jest nieskryptowane, tylko idzie zombie, jak ty mu na przykład walisz gdzieś tam headshota z bliska w głowę, a ta krew w czasie rzeczywistym na przykład opryskuje ścianę, czy jakieś meble, no, no, to było, no. było nieskryptowane, no, no, tylko rzeczywiście to no, było fajnie no. zrobione, czy go nożem ciachasz, a widzisz, że ta krew tak. gdzieś tam po bokach, wiesz, to było fajne. No. Mhm. I to jest to, że też się wracasz ileś razy do jakiejś lokacji i te, i te ciała dalej tam są, że nie znikają, na przykład, one cały czas były. No, w sumie tak. No. W sumie tak Tego Ja na przykład też miałem taki motyw w bibliotece, że też właśnie popcinałem kolesiowi ręce, nogi, wszystko. Bo ręce <głos> też można było. No. no tak fajnie, sam tuf został, głowę nawet chyba. I później jak się wróciłem, to został ten korpus, a nogi zniknęły na przykład. A. Był ucięty sam tuw tylko. A no. ja go zostawiłem na przykład z nogami uciętymi, a te nogi zniknęły. Nie? No to takie no drodze. Ale same to w ogóle, no, ten, ten silnik i tak dalej, no, że ci ząbiacy też się różnią tak masą ciała. Jeden jest gruby, chudy. No, Nie No i to sensowanie, to to, nawet tam ta. Ta było, takie tak, później piepiała jakaś postać, była, że te, te włosy nawet inaczej wyglądały, ta. też widać, że to Ale też trochę tych twarzy, też tak na, na minus to też trochę jest podobny bo ten no tak, taki, no. na przykład ten Chińczyk tak się pojawia dosyć często, taki, taki jest jeden ząbiak Chińczyk. To taka jedna babka mm. też jest trochę zmienione włosy, trochę ubranie, no, no, ten możynek, no, no, no. tak no, trochę. No, no, tak Parę no, no. razy jest tak trochę, no, że. że to, no. Tych zębiaków tam jest powiedzmy tak no, no, nie wiem, z 10 różnych rodzajów, nie więcej. Nie no, no to, tak, no, no, ale tak, no, różnią się tak, ubraniem, tak, tylko tak naprawdę. Jak no, bardziej, bo tam się pacczyło. czyli tak. jeden policja ma czapkę, tak naprawdę później patrzy, a drugi znowu jest takim, jakimś cieciem z takimi włosami, a to tak ta sama twarz no. na przykład, nie? No ale okej, okay, nie. No ale ta mechanika to rzeczywiście, to, to jedynie co można porównać, to chyba do Mafii 3, gdzie tam było to też tak zrobione, że gdzie trafiałeś, w jaką część ciała, to, to ciało tak fajnie no. reagowało. No nie, no to wiesz, tak, to też dopracowane. To on ci to... idzie po schodach, tymu no. w kolanko i on już, wiesz, no. nie, no to to jest naprawdę zrobione, tak było w czasie rzeczywistym, dobrze, nie. No ale też, ty, ty, co trzeba jeszcze powiedzieć, no tych ty broni, masakra, też tak naprawdę tak trochę niewykorzystanych, tych pistoletów, no, tych... ja wiem, no, tak było dużo tych broni. Mi się, no mi, się, ja, mi się wydaje, że mi ja tak tam nie było za bardzo tak, do czego tak strzelać. Bo tak nic, że wiesz, no pistolet to miał jednak może za dwa rodzaju. Jeżeli ja mm. obejcie, którą postacią, bo miałeś jakby tam nie wiem, zwykły, no, no, no, no. później jakieś troszeczkę chociaż się nie, nie różnił. A tak no. naprawdę tam wystarczyło jedną broń, tylko no, te, te części, które znajdywać No ciała, nie, no, ale ten, ten, ten taki krótki maszynowy znalazłem, później taki jakiś, później właśnie ten, ten granat jak klerno, później ten napraw. No nie, no, każdy miał jakby, wiesz, no każdy no, nie, nie, nie, nie wiem, klerno, to masz na przykład pistoletę, masz tylko dwa rodzaje. No, no, to no. bazową, co ma, ona ma akurat rewalwori, jakaś tam później mm. jakieś, nie wiem, P, coś tam. No i ja później tą drugą broń, to tylko wystarczyło, że te części co znajdziesz, to tam. Szybciej przeładowuje, większy magazynek i coś tam. Ten tak, ale tak jak że takie rozbudow ten jeden pistolet... rozbudowa. I, że ma, i Ta. masz ewentualnie mhm. y, nie wiem, jakieś naprowadzanie laserowe. w na sensie. I to wszystko. To celownia, celownik. Wiemy. Ale mhm. to jest ten. Tak. I tyle. no nie, tam jest, ja tam jest, Później mi tylko nieco doszło miałem, tylko z nabojami. To to tak było dziwne, że, że naboje specjalne tam, pamiętam, do tej... Ja, do Kler, mocniejsze, mocniejsze, ale ja tam to jakoś tak bez sensu, bo ja już tą drugą broń, to tą broń w ogóle zostawiłem. Ale Leon mi się wydaje, schowany. że Leon, Leon też jakoś te bronie tak mi się trochę, nie wiem, czy no nie, nie to, że lepsze, ale to, raz, że Leon ma shotguna takiego konkretnego, a drugi raz, że takie magnum znajdujesz, takie masz konkretne z ja to taką wiem, no to, lufą, Tak, wiem. po prostu ono jest jeszcze lepsze niż ten shotgun. To wiem, no to te magnum to właśnie to jest taki tak, bo to nawet naboje się znajduje na początku. Że to na likera, to nawet na, li, na likera to chyba dwa razy z tego no, magnum i liker padał, Ale To się nie? przydaje właśnie przy taki. Ale no. powiem ci, znowu, że mówisz, że, że shotgun, no to się sprawdza na, może na tych właśnie na zombiaku zwykłych. Bo, bo ona znowu... Szkoda było na przykład z tego, grając Klery, używać na tych zombiaku. No nie, to, no na zwykłych to nie. To z zwykłe, sensu, nie? Pistolet, ale tak. znowu się przy tych jakich przeciwnikach tak. trudniejszych, na przykład na tego lizara, jak mówię, lizarda. No tak, no, językiem no, no, no, no. To jeden Taker, strzał. Tak. To, to w zależności albo było zapalające, miałeś amunicję, albo później kwasową. No, no, no. To kwasową to też, że jeden strzał, tylko trzeba chwilę poczekać, bo on to dopiero mm. mu zaczęło ten. i po, i po ptokach, no, no, no. to się sprawdzało. Albo tak. czasami ja robiłem ten zapalający, na przykład jakoś była zadymana, na przykład na grupę. Mm. Poczekałem, jak oni się ustawili ze trzech jak no, Jednego, no, tak. oni się zapalili wszyscy po ptokach. Nie? A też fajnie było, miałeś na przykład granat ustawiony zamiast noża, granat w ekwipunku, bo są granaty zwykłe tak. i błyskowe. błyskowe nie? Tak. Ale miałeś ten taki normalny, wybuchający, tak jak cię zą na przykład złapał, no granat w ją no. i on się odsuwał tam jeszcze ze dwóch koło niego i wtedy w granat. Wtedy, tak, można było. No było. to to było słuchawie... dobre motywy, I to też w czasie no. rzeczywistym ta, ta krew, to wszystko na tych ścianach, na tych to to ścianach, masakra. To no. Ale powiem ci, że ja się mi się tam no. czy, czy później na jakieś ewentualnie jakieś czy tam jakimiś tytuńszymi przeciwnikami, czy tam nawet z bossem, jakby, to się sprawdzało mm. te, te granatnik. Także też moim nie, zdaniem... Nie, no tak, no, no, to tam ten motyw taki to, że też to się robiło. Wiadomo, jakby ten proch i tam drugą i to trzeba było to łączyć, nie, które połączyłeś albo miałeś amunicję do tego albo do tego. No, no. Nie? nie, no, no bo czytałem się, że bo tej nie się znajdowało, miał wszystko, na przykład, mówić do pistoletów, to już miałem No, kolery, no ale bołem zbieracę zbierać tą do, do, do granatnika no, w tym wypadku, no bo to było najbardziej Zależy, zale Bo też jest ten, ten taki, powiedzmy, można powiedzieć, na no, ten mini crafting, taki, nie? że tworzenie tej amunicji. No, no, i, no ja mówię o tym. Roślinek, no, no, czyli jak znalazłeś, znalazłeś dużą butelkę z prochem i znalazłeś tak. małą, tak to, to zmiksowałeś, to miałeś wtedy naboje na przykład do. Do Shotguna, czy do tego, no. nie? Zrobiłeś. A jak zrobiłeś mały z małym, no. to wtedy tylko do zwykłego pistoletu. Nie? No, no, takie no. trzeba było sobie tak, tak, no, no. ja bardzo o to chodzi, no tak jak w przypadku no, no. Shotguna to też jest ta amunicja jakby. Ech. No wiadomo, Shotgun ma to, że, że też jednak tak. walnięcie z bliska, no. walniesz główkę, to, to, to jeden strzał, nie? Czyli, czyli to ma swoje plusy i minusy mm. moim zdaniem. No, no to, że ja grałem Leonem, ten drugi raz, no to ten tak pistolet ma, Matylda się nazywa. Jeden też znalazłem, nie? No Matylda, taki, no. tak wiem. No. I później znalazłem do niego, na przykład on zajmuje ci w ekwipunku jeden slot, a znalazłem do niego. Taki nie wiem czy widziałeś, taka szafka była, jak przechodziłeś gdzieś tam na parking czy gdzieś, to ta odznaka, co miała usb w sobie wysuwane, no wiem, no. to później to jak chowałeś usb, to mogę się użyć na takiej szafce i otworzyć A, jakby... Aha, ja wiem, tam znalazłem, tylko nie widziałem, co tam trzeba użyć. No to wierzyłem. tą odznakę właśnie, jak chowałeś A. usb, no tak, ona wtedy pasowała tak. do tego a -a. i tam znajdowałeś na przykład... I tam widziałem, jak już coś było, jakaś część, do, mówię, do broni, nie? Tak, tak. A -a. I tam było na przykład przedłużenie kolby właśnie do tej Matyldy, że a -a. Wtedy, wtedy ona się robiła, celność się poprawiała, a -a. ale znowu ona w ekwipunku się robiła na dwa sloty. Na dwa sloty, no. Dwa sloty, no. no. To tak jak potem... później te broni ta. się pojawiały, że tutaj elektryczna broń to też na dwa sloty, nie? No, czy tam te, ten a -a. shotgun, czy, czy, czy, czy ten później wymiotacz ognia u Leona, to tak no, samo. Czy tym bardziej, no, to no, tym to bardziej, możecie, no. Czy ten taki motyw był jeszcze z tym znalezionym takim popsutym kluczykiem do samochodu poszedłeś na parking i otwierałeś z pilota, pilota no. no i tam się bagażnik otwierał i tam otwieram. też było jakieś tam rozszerzenie tak, tak, do broni rozszerzenie czy, bronie, czy coś. No. Tak. No, ale no, ale mówię że nie że... było tego dużo, tak jak ty mówisz. Właśnie, to było tak, że było tak naprawdę no, trzy rodzaje broni, można powiedzieć. Plus no rozbudowa. No ja może, że na no, koniec jak z tym bossem to już miałem chyba cztery te sloty No, no zajęta, maksymalnie bo... cztery, tam a tu się tutaj... O... Dwie długie i dwie, kru... dwie, dwie krótkie. No, no, no bo tak naprawdę pistolet... Mhm. Chyba, żebyś liczył dwa rodzaje, ale mówię pistolet, i no. broń taka mocniejsza, czyli na przykład w tym wypadku shotgun, no Albo, mówię, gdzieś albo ten, gdzieś gdzieś znalazłem jeszcze jakiś taki karabin, jakiś tam maszynowy taki jakby, ogólnie. Yy, taki pistolet, jakby niby on był normalny, a później jakieś rozszerzenie do niego i tak się zrobiło z niego uzji, jakby. Że taka krótka broń, ale szybko strzelna, w taką serię. No ale to jak Leonem, to może dlatego, że. że no właśnie. Mi się wydaje, że jak Leonem wszedłem ten drugi raz, to miałem więcej tych broni, no jakoś tak. A, wiem, Boże. że później tego już do skrzyni dawałem, bo bez sensu to było nosić, bo. A, ja też dużo ten po te, prostu, te, to mnóstwo a. tych rzeczy takich. No mówię, że tak trochę tak niby. Ja to tak trochę, no nie, nie wiem, czy to tak no, w oryginale, wiem, że tak było i tak dalej, no ale. Że tak trochę mogło tych, mimo wszystko tych ząbiaków i tak być więcej, trochę mi się wydaje, no, na tych korytarzach no, czy tam no, gdzieś. No może tak później trochę, tak jakoś momentami. Jak sobie to, wyczyściłeś, to no, tak, no, tak no. później chodziłeś no. oprócz tego tytana, to tak naprawdę tak, dosyć tak, postawą no, no. moim zdaniem. Nawet później w tym laboratorium, no, to też tam było, tak. nie licząc takich motywów, tam się pojawiali, tam w jednym momencie takie, no, że, że się pojawiło no. dużo, to pamiętam, że to raz to mi załatwili, bo zanim się zakręciłem, no, no. bo tam dwóch, dwóch lizarów się pojawiło z, i, i trzech ząbiaków, no, no. No, no. no to już ci powiem czy nie. Ale to w tych po tych kanałach, w tych takich tych, tych, co nie, chodziłeś w tych takich pomieszczeniach takich bajka, robotniczych, nie? jakby a. takich różnych. Ale nie, tak? to, to mówisz o, o innej lokacji. Bo w kanałach no. to w ogóle było, no to tam było ten przeciwnik taki, taki większy, taki, się tam pojawia w tej wodzie, no, nie? A, czyli, no to no, no. A, to przeszedłeś no no, tak. no, no, po, po zagadkę tak. z, tymi, z tymi bezpiecznikami. To, tam. No to, to było, trzeba było tak. No ale on na że strafiałeś też te żółte punkty no. na ciele, nie? To tam można było załatwiać dosyć szybko. Nie? No ale okej, okay, no tak, tak, tak ogólnie, no to co? Już tak podsumowując. Yy, no później też, jak przejdziesz jakby tym Leonem drugi raz, no to pojawia się ten tryb, taki Survivor w menu, yy, nowy, nowy tryb, no to gramy tym commandosem HUNK. Jak, przejdziesz, jak jakby... przejdziesz drugi, drugi raz, to się pojawia w menu, no. tryb nowy dopiero, jest Survivor no. No i zaczynasz, yy, zaczynasz w kanałach i musisz dojść aż do wyjścia z rezydencji gdzieś tam na, na, główny, na główny, tam gdzie mhm. zaczynałeś grę ogólnie na tą ulicę. Czyli A. musisz przebiec jakby przez całe kanały gdzieś tam, i tak trochę momentami, tak trochę jest. pewne, drzwi, pewne lokacje z drzwi są poblokowane, tak trochę cię to mm -hmm. naprowadza, gdzie biec, ale trochę się też można zakręcić, nie. No. Ogólnie tam rekord, no to ogólnie to tam nie wiem, no to się tam przebiega w to w jakieś tam. nie wiem, 9, 10 minut ogólnie, nie. Mm -hmm. Ale to musisz na przykład dobrze już sobie zaplanować, bo Masz, fakt, że on jest jakby uzbrojony, ma dużo, dużo różnej, daj broni, ale amunicji ma tak już średnio. Już mhm. e... korzystać odpowiednio. Tak, i masz A rozpo... no, rozpo... Apteczek no. też masz chyba za trzy czy cztery tylko, mhm. ale niektóre też takie czerwone z niebieskim, takie te, na te toksyny, coś tam. a, -a, -a. No to w ogóle to nawet z tej podstawce, tych niebieskich roślinek, tego to ja chyba to zrazu użyłam tylko. Ja tam w skrzyni do tego miałem tyle później, że te taki na zatrucia to w ogóle... Znaczy nie, bo to no, nie, było piasek no, no, tak no. podstawce było, że miałeś zielono Ale to tam się zatruwać? No nie to no, tam właściwie w zatrucie... No, to no w tym, to tylko... tym, tym laboratorium te, te, te, te krzaki, tak? I, I w tym, i te, i te się okazało. A właśnie i, to tylko a, i, i... Te, te w tych kanałach. Kanała. No, no te te wiele. No Dlatego to no nie, dobra, nie było ale sensu, dobrze ale wiesz, ale to chodzi o to, że jak to miałeś z tych trzech tych kolorów złożone, to raczej ona ci miałeś jak Tak, tak, to jeszcze ci dawała ochronę Ochronę przez jakiś czas dodatkowo, bo to się znaczy się pojawił. Tak, ja trzeba, żeby tak. Odpórniejszy byłeś na obrażenia. No i na zatruciach. No to to jest sposób, OK nie. przed walce z bosem sobie takie coś dać, na przykład. No, w, czy w trakcie, to no to, to, to ok. Ale to mówię, że takiego typowego zatrucia, to tak na przykład w tych wcześniejszych ryzykach. Tak to to tak. było dużo, dużo więcej, bo więcej, tam gdzieś, no. gdzieś tam się splunął jakiś tak, tak, ten. Tak. No to się ten maker czy coś, a tutaj to tak naprawdę to tak trochę, no. Na koniec Ale do... gry, ja ja tą skrzynię to tak leciałem, a tu tych ty groźni no. tego amunicji, o matkę, no. i tak zostało. I spray, no tak. Bo tak naprawdę jak to, ta mapa też jest, trzeba powiedzieć, że jest uaktualniona po tak krótkie No trzeba powiedzieć, jest, czasy, tak, właśnie, że No to trzeba by wspomnieć, że no. jest. No w końcu dobrze zrobiona mapa. Chodzi o to, że jest pokazane. Tak samo niby ten widok jest identyczny, mm. tylko że to jakby te miejsca, gdzie się było, te przedmioty, które jak się weszli do pomieszczenia, nie zabrałeś, to on się pojawiał. Tak. I później wiedziałeś, nie Ale czeka, to jest takie ja nie byłem, trochę, nie? no bo trochę, w starych tak. rezydentach no to po nie. prostu to na tym polegało, że jak z danego pomieszczenia zrobiłeś wszystko, czy, czy wszystko zebrałeś, to on się wtedy robiło na niebiesko. A jak no. coś tylko było nie, jeszcze tam niezebrane, czy nie zrobione, to cały czas było czerwone. I tu tak, jest tak, tak samo na czerwono, ale dodatkowo masz jeszcze ten przedmiot pokazany, pokazany na no. i, I ewentualnie jakieś takie miejsce, gdzie coś trzeba zrobić, no to, to tak. się znak, to nie, ten wykrzyknik się pojawia. Mhm. Bo tam nawet mhm. jak parę razy możesz wrócić jakaś nie, zagadka. Jakaś zagadka czy coś, no, to jest trochę takie, no, ale, ale jest mówię, pomocne, że to jest pomocne, bo też to jest po tak, tak, no, też... obecny graczy, nie? No, bo tam człowiek gra. nie we... bo, tam wiesz, bo momentami to jest zadyma w tej rezydencji, no, bo masz no. poziomów kilka i masz tam tu piwnica, to tak. pierwsze, drugie piętro, no to wie te schody, gdzie, to tak trochę wiesz. No Później jak chcesz coś, to coś, to pozaliczyć dokładnie, to, to, to, to się jednak przydawało takie, takie, takie rozwiązania, nie? To mówię, że w tych wcześniejszych rezydentach to te zagadki nawet czy coś, to dużo było takiego, że samemu musiałeś się tam domyśleć czy no, coś pokombinować, no. a, tu, a tutaj te zagadki to są takie raczej takie. Na logikę, bo widzisz, że o, tu jest C4, tu znalazłeś baterię, no to jeszcze urządzenie, to połączysz, cyk. Mm. Nie? No, to takie, nie, no ale to, to jest taki takie motyw, że czasami roku. Może trzeba by to jak grało się w, jakby w, te, no, w te, no. te, te, tego typu gry, to wiadomo, że go oglądasz przedmiot, to on czy obraca, szuka, że tam coś jest schowane. Jest dużo takich tak. pudełek otwierany, no. czy ta szkatułka no. z tym, albo ta ręka. Tak. Czy to, to Samo tak jak idę <śmiech> drugi ran y, tym Leonem i znowu jest ta zagadka z tą rzeźbą, tego króla, nie, że trzyma to berło, musi znaleźć tą książkę, tak. wsadzić tą rękę, tą rękę no. i tak naprawdę, no to czemu? Klar jeszcze tego nie zrobiła, skoro ona już gdzieś tam jest, no, medaliony, nie, to no, no to tak trochę wiesz... No, no, tak o nie, no niektóre tak. No ale z drugiej no. strony myślałem, co, co byś miał, co no. robić, tak to no, robił. Tak, robił. No, tak, No tak, no ale z drugiej strony, no to chciałem tak, no, drugi ran, trochę inna, inna przygoda, żeby bardziej tą Adę Wong zobaczyć, ten no, epizod właśnie. i tak dalej, no, to to a nie robić to. znowu to no. samo, wiesz, no i tak jest krócej, wiadomo, nie. No. Bo teraz w ogóle rekord jakiegoś tam speedruna widziałem, to koleś godzinę coś skończył. I jeden ran. Nie? nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, no ale właśnie, też nie, nie, po nie kolei wiem, to... wszystko, medaliony od razu cyk, cyk, cyk, no, gdzieś tam biegniesz, no nie, wiem, no bo nie bo no podobno, że, że jest możliwe. tam no. jest połudno jest jakiś taki tam na dole odblokowany, że tam trzy godziny jest, no to ok, no to tak. jeszcze tam, no, <laughs> tak którymś ranem tam no, no, to ok, no, no, ale, no ale no nie, no nie, no nie, no nie, no nie ogóle, też, ogóle, też tak tak. ciężko raczej to wyobrazić, żeby no. to było możliwe, no ale okej, okay, no jakieś sposoby. No dobra, no tak, co jeszcze, ogólnie podsumowując, no to... Tak, to tak, no jak się tak porówna z tym klasycznym. No ile to lat minęło, bo jeszcze ten z tam, tą klasyczną częścią, to nawet, nie wiem, chyba 17, tak? Jakoś tak. Już teraz nawet nie wiem. No będzie um, trochę. Dwójka to się ukazała ta... już. No tak, to teraz, to U. Nie um, wiem, który to był rok, ale to jest no. chyba jakiś tam 90. Yy, dwójka Któryś, nie? Chyba. Jakoś to tak, nie wiem, no pre premiera była premiera. Pierwszego PSX. -a. 94, no tak. 98 styczeń. No, no to tak, no to 20 lat minęło. 20, lat, no. 20 no. 21 tak naprawdę. Także no, trochę się trochę się można powiedzieć naczekało. Tak? No. No dobra, no. Podsumowując, no to tak czy inaczej, no to na pewno z tego młodszego pokolenia jakby graczy, no to, no to na pewno warto, warto ten tytuł zaliczyć. Dla nas dla nas też, że tam się z swego czasu te prawie 20 lat czy może trochę mniej, ale się w tą dwójkę grało, mm -hmm. no ale to już człowiek tak zapomniał i to jest tak, tak. się różni też ta graże. że... jednak że... Wszystko. No, poza tak. tym wszystko. Dlatego że jest na nowa wykonana pod każdym względem nie? Bo, no, ale ogólnie mówię, no, no, to jest tytuł taki na, na, te, tak. na dzisiejsze standardy, tak, nie no, bo teatry, To sterowanie to wszystko jest na szczęście tak, tak zrobione, że... tak. No i też gra też trzeba powiedzieć, że trochę jest w niższej cenie, no bo na premierę kosztuje te powiedzmy te no. 40 funtów, a tak. nie 50 no ale mówię, no takie dwa przejścia jakbyśmy tak razem podliczyli tam ze wszystkim i tak jeszcze ten tryb Survivor jakieś tam rzeczy no. porobić, no to dwa przejścia i, tak, i te dodatki no to nam, nam zajmie jakieś nawet do, do 20 godzin tak, razem, pokojnie, no, także, no. także mówię no, no i też jako, jako horror taki, no to powiedzmy, że tam takie jumpskery czy coś to za no może razy dużo może nie było, było. takie bardzo mocne, ale no jednak sam no. wygląd tych postaci tego, tego no ale tego, też muzyka momentami miał. jakieś takie wiesz a. gdzieś tam no to nie to żeby się tam człowiek no powiedzmy tak, bał może... czy, czy coś takiego, nie. Tylko bardziej to było bardziej może było stresujące takie motywy jak tam właśnie z tym tytanem, że to on no, no, no, no, no, no, na dół siedzi tak naprawdę. Ja rozumiem, że Rezydent trójka, jakby Nemezis, no to, to samo to, że to już było w tytule Nemezis, że no. już był na, tam na okładce, już wie, wiedzieliśmy, że on tam nas ściga cały no, czas, on no. tam też był upierdliwy w tej trójce, Oj, tak. ale tak, taka była jakby założenia trójki. A tutaj mhm. w tej dwójce ten tytan, no to tak trochę... No tak właśnie to... No, to ja to trochę... ja tak, tak szczerze powiedziawszy, to ja go tak za bardzo nie kojarzyłem tam z tamtych no. czasów. No, nie, no ja wiem, że Bo on to tam... Ja na początku też w ogóle nie, nie, nie, nie, nie, nie wiedziałem, hmm. co Kaman, że no, starałem się go załatwić, nie? No, no, no. Wszystko, co, co posiadałem, on dalej co. No bo to jest ten motyw, dopiero od tego momentu, jak ten helikopter tam się rozbija, nie w tym no. W ścianę wlatuje. No ale jakoś tak najwcześniej tak. wiedziałem, no, że coś jest nie tak, tak, chyba jednak nie można go załatwić. Tak. I, i, I jakoś się tak okazało, że już po prostu nie miałem czym do niego strzelać i no, mnie załatwił. Tak. No, ale ja nie miałem wcześniej sejba zrobionego, to mnie cofnęło. No, to hmm. już wtedy wiedziałem, że ulewać go po prostu. I, tak, no. I to się sprawdziło, bo co zaoszczędziłem przemian, i tak hmm. dalej. No ale to taki motyw był dosyć właśnie dziwny. No i też też jest fajne to na przykład to wykorzystanie też Dual trochę jest dobrze zrobione, mi się wydaje. Bo raz, że lightbar też pokazuje Ci zdrowie, czerwone, pomarańczowe, zielone, no, ale nie musisz tam wchodzić, tylko sobie spojrzeć na pasek szybko. No bo to się przydawało na przykład w walce z bossem, no bo tam zwykłe tylko zębiaki to tam praktycznie nic, nie? No no. Tam żebyś na czerwono, no to już byś musiał się postarać, żeby tam ja. parę razy złapali, ale przy walce z bosem, no to, to rzeczywiście tylko patrzyłem tutaj na ten light bar i jak na czerwono, to dopiero demeni użyć yy, leczenia. No. I, a ten. na no druga rzecz, no to też głośniczek jest wykorzystany. Na przykład otwieranie mhm. klucza no, słychać, czy no, tak, zamek, ja tak chyba, czy tam no, przez radio jakieś momentami no, no, takie no, no, motywy, no to, no to w jakimś stopniu tak trochę to wykorzystali. Nie? No dobra, no i tak, no i co? No a ta lokacja ostatnia, to laboratorium, no to, to jeszcze te, te, ci przeciwnicy te takie trochę, oni taki dźwięk wydawali jak z do was, nie? Takie trickery, takie <gry> no, klik -klik nie? Takie. No, no. To oni a, też tak to... zabijasz ich wstają. Później tam idziesz znowu, no, oni znowu okay. wstają, nie? No takie. tak, takie, no, to tak było no. takie, no. No ale okej, okay, no tak, tak, tak to pomyśleli, no i no. no, ogólnie, no jak mówiliśmy, szwabuła, no, szfabuła, no to, to żeśmy polecieli spoilerami, no ale tak to tak, tak to wyszło. No trochę się też rzeczy różnią. Później jeszcze jest taki motyw, że jak ten y, przejdziemy ten survivor tym hankiem, no to się jeszcze pojawia, to też jest w ogóle to, że Japończycy mogli to wymyślić, ale to też już było w starych rezydentach ten serek tofu taki. Chodzimy serkiem takim. No, ja taki biały. <laughs> biały kawałek takiego sera na nogach z jakimś pistoletem w tym i, i chodzimy nim właśnie też. To jest hangi tofu, no to już takie kultowe. No, no, no nie? to kultowe, no, to, to, tak. to Survivor tym hangiem, no to ok, no bo komandos musi uciec, ta, i tak ta, dalej, ta. Nie? no ale później Serek tofu, no to... No ale to Japonia, no, nie? No. No dobra, no to czyli co? No, czekamy teraz, jakby na, na remake, może tam jakieś to nadchodzące trzy, no to bardziej bardziej chyba na tą ósemkę jednak. No i żeby oni, oni chcą tak zrobić, jak, jak wspominałeś o tym, nie? Bo, bo, bo, bo wiadomo, że ósemkę tam już jest. No tak oni... i to ogóle co by było lepsze, no bo tak od siódemki to też już trochę czasu minęło. Nie no, w nie, no, no, ogóle się okazało ten, te. ten restart, jakby, bo tak się mówi, trochę, ten, bo to jednak, no, no, to taki no. trochę restart. Tej serii. No bo, no bo nie no, szó okazał... szóstka ludzie pojechali, no. rzeczywiście szóstka nie No, nie była, prawda, no, no, no. Szóstka no to bo nie była, praktycznie, tak. no, się okazała naprawdę jednym z lepszych tytułów w swojej klasie. Ale no, to, no, to, to no, to no tak. można nazwać takim naprawdę horrorem. No bo siódemka tak, tak tak. naprawdę straszy. W jaży tak, też i nawet oni nie ma. Tak, ale... No i oni tam, no poza tym się też tam, nie, to co pokazują po prostu, no, to też tam nie ma. Jakieś... Ale ten, ten Lukas, no ta cała rodzinka, no, te no i takie motywy zryte, że tak to. Dalej, znaczy, tak, tam z, tak z zombiakami jest niewiele wspólnego, ale, no, ale te pomieszczenia, przez co tam się chodziło po tym domu, no to była masakra, nie? No, to jest fakt. A tutaj no... Dlatego no, mówię, jakby to poczuć, jak pójdą w tym kierunku w ósemce, no tak najbardziej. Ja się trochę boję, tak, że nie? ta ósemka będzie trochę taką gromakcji, hmm. no trochę za bardzo, jak już słyszę o jakichś nadprzyrodzonych rzeczy o jakichś halucynacjach, no kombinują... jak wyspie, kamera TPP, żeby tam za bardzo kolorowo nie było, no bo jak wyspa, no to to nie wiesz czego się spodziewać, czy to nie, będzie no, no, no, wyspa no, no, w nocy, no, no, czy może, może być, palmy no. i słońce. Nie? No to dobrze, no to może momentami, no, no, nie? No, no tak, no ale piątkę też pamiętamy w Afryce, nie? No. No, zombie murzyn i tak dalej, no. No, no zombie murzyn. No, ta piątka to też, no. Nie, no, no piątkę to zasoleli to... no trochę. No, znaczy piątkę, ci powiem, ci powiem, ci powiem, ci powiem ten, tą szóstką to dla mnie zasaleli, bo piątka no, Tak, to ale to szóstka, no, znowu na przykład początek kampania Leona, ten motyw, bo tam były cztery różne tak? motywy w Cztery no, no szóstce, nie, no tak, no To Cztery różne postacie, tak naprawdę, nie? kampusie takim studenckim to to było, dawało radę. Nie, no szóstkę, tak, no to nie jest to, to było, wykonane. za krótkie, bo tak. później graliśmy. Znaczy, chodzi, mówi, że był dobry motyw i później Z zabijaką. takim, żeśmy gdzieś tam tak. po lesie biegali, kaskarata, żeśmy tam walili, później tam Adam łąk był motyw. No, no. No, no niestety, no szóstka się dobrze zapowiadała, no ale tak się skończyło. No, ale mówię, no piątka też mi nie przypasowała, no. no ale mówi się, no jak tak, na, na, że to też jest kapką mówię, że trójka na meziz, Remake z i to będzie uzależnione od sprzedaży dwójki. No a wiemy, że w, chyba w niecały tydzień 3, 3 miliony poszły Sę, do dwójki. Także tutaj już, no, w Anglii tak samo na pierwsze miejsce. Ale wskoczyło... nie mogą się tłumaczyć w ten sposób. Nie? Tak, no, to jest gra naprawdę <coughs> idealna, za tą cenę i tak. ta długość i to, że można przejść nawet 4 razy. dopracowanie A także na, to... na pewno dwa, plus te w lutym darmowe DLC, które dadzą, no. które tam też nam trochę dadzą pewnie jakieś przynajmniej, mi się wydaje, że ze dwie godziny grania dodatkowe. No, do będzie raczej. No, ale tą córką, później tym właścicielem A, tego sklepu, tak. no to to będzie bardzo pewno ciekawe. Nie? Za, za, za, tak. Zamknąć jakby te motywy tak, takie tak, popularne. Tak. No, no, no. Wszystkie? Mniej więcej? No tak. No dobra, no to ogólnie tak. No, no i to już na Metacritic, no to też ciekawostka. Na przykład ta wersja teraz z tego roku, ten remake ma 91 na 100 i ta wersja, ta bardzo stara, z 98, ta klasyczna, też miała 91 na 100. Tak się powtórzyło tak naprawdę. Wszystko. Nie, bo wtedy to był szok, no wtedy no, ten, ten rezydent 2 tak. to, to, jedynka to była taka, taka była nowością, ale tak naprawdę no. ta Rezydencja... Tak, tak oni dopiero i... dwóch, rozbudowali pewne kwestie. Poprawili tak, tam tak, to, tak, wszystkie tak. różne rzeczy, takie no, te, no, te błędy. Są takie podzielone zdania... Nie można tak jednoznacznie powiedzieć, co jest lepsze, nie? A. Bo jedynka też miała swój klimat i tak dalej, no trochę inny inaczej, mm -hmm. a dwójka, no już bardziej tak trochę też można powiedzieć. No że... Nie, no jednak tutaj rozbudowali, bo tak jak mówię, no tutaj no dali rzeczy, dwie postacie. Dwie postacie Pamiętamy dwójkę, chyba wtedy na Pezik się to na dwóch płytach wyszło swego tak, czasu, Tak, nie? Tak, uh -huh. tak, tak? Uh -huh. A Nemezis, no to też znowu tak bardziej do dwójki też jest podobny, mi się wydaje, nie? No bo tam to, to, to, to, No to, to już, już ci powiem też. Ja też już tak nie pamiętam, ale, ale też że po mieście bardziej, tam Raccoon City też. Tam jest bardziej na akcję nastawione. I tam też z tego co pamiętam, bo tutaj mamy tu w jedynce komisariat i tak dalej. W dwójce, znaczy, jedynce rezydencja tu komisaria, a dwójka, no, trójka to znowu jest chyba bardziej takie miasto jako no, Raccoon no, City no, już ogólnie, nie? Tak, tak, tak, coś takiego. No jakby tak, nie wiem, typu zrobili jeszcze raz, może czwórkę, no nie wiem, też bym się nie obraził w takiej grafice i tak dalej. No może tak bo, że czwórkę, to ja przeszłem chyba za trzy razy, no także ja, też, ja no tak, tak kojarzył no, już do końca. Ale tak, czy, no dla no, ja, no, mnie to tak z tej no, ta, serii to chyba najlepsza no, część, no. No. Bez, bez dyskusji. Ja to jeszcze nie? też jestem, mi się bardzo podobał ten kod Weronika też na przykład. On był taki inny, ale też by te, się podobał. Tak, no tam bardziej, tam bardziej było nastawione na zagadki, tam te zagadki nie były łatwe. Ale ta cała taka rezydencja, tam takie rodzeństwo było, brat siostrą, takie Popieprzone klimaty, trochę trochę inne, nie taka, Ona tam mi się wydawała taka bardziej trochę przygodowa moment. No, bardziej trochę. Ten, nie, nie było tej akcji no, tyle, nie? No. no ale ja dla, dla tej gry to praktycznie Dreamcasta też kupiłem, bo ona była ekskluzywem na Dreamcasta swego czasu. Mm. Ja to pamiętam, że Sonic i Resident tak kod Weronika mm. wtedy to była masa, jak to wyglądało wtedy na, na tamte czasy. No. Także jakby zrobili kod Weronikę w takiej grafice, teraz jak dwójka, to by na pewno było coś, no, coś fajnego. No, no. No dobra, no już nie będziemy przedłużać, no to ogólnie trzeba, trzeba zagrać i tak dalej, także tak. jak najbardziej polecamy rezydenta i 2 no w tytule tego nie ma tego remake nie no, no właśnie. Ale, no, ale nadal ale się przyjęło, no, no, tak trzeba mówić no trzeba bo... bo to jest prawdziwy remake to no, no, to nie tak. jest poprawienie tam takich tylko można to powiedzieć, zrobienie że... od, od wszystkiego tak. od podstaw niemalże tak no, no. to jest taki no, no, remake na poziomie powiedzmy Shadow of Colossus albo tak, raczej tak. ten klang nie tak, że po tak. prostu jest wszystko wzięty no. jest tylko no. pomysł scenariusz no, no, no, no. lokacja no. tak naprawdę wszystko jest zrobione tak dalej no dobra, to by było na tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnym odcinku. Do no hej. Na razie, cześć.